Witamy bardzo serdecznie w 26. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian. Słuchajcie, dzisiaj będziemy w starym składzie, czyli jest ze mną Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I Piotr Zaborowski. Cześć wszystkim. Tak, cześć Piotrku, co tam w ogóle u Ciebie słychać? Czy coś się zmieniło ostatnio w Twoim życiu? Tak, posiadam teraz niezłych sałanów. Dokładnie tak i z tego co wiem, ograłeś parę fajnych tytułów, dlatego dzisiaj nam je na pewno przedstawisz. Jak najbardziej. Dobra, więc super. Słuchajcie, dzisiaj tak jak mówiłem, druga część gier na podstawie filmów i różnego rodzaju mediów. Ostatnio porównywaliśmy gry na podstawie filmów, było z tym różnie, wiemy jak te gry mniej więcej są, to są na, na ogół gorsze gry niż filmy, filmy są lepsze trudno, w tym odcinku porozmawiamy sobie gry na podstawie komiksów, no i tutaj chyba te gry jakościowo powinny już być lepsze. Więc to sobie dzisiaj rozwalimy, no i oczywiście ramy są standardowe, nie ma dzisiaj z nami Rafała, nagrywamy w sobotę, dosyć nietypowo, więc na pewno już w następnym odcinku z nami będzie. Dobra, więc jedziemy, jedziemy, jedziemy, wiadomości ze świata i w tym momencie może zacznie Jacek. No dobra, powiedzcie mi, ile znacie filmów Sylwestra Stallona, które reżyserował. Nie mam pojęcia. No, ja na pewno no. znam e, trylogię już w sumie Niezniszczalnych. No, z no, tego co no. pamiętam, to ostatniego Rambo też on reżyserował. Tak, i ostatniego rokiego. ale mniejsza z tym. Aha, Niezniszczalni, Rockiego. tutaj się zatrzymajmy. Otóż grupa badasu w ogóle kopietyłki, tyłki. Każdy te filmy zna. A jak zareagujecie, jak wam powiem, że wersja horrorowa Niezniszczalnych powstaje? Jason Voorhees, Pinhead, Michael Myers i Freddy Krueger będą łączyli swoje siły, żeby straszyć ludzi? Wybucham... Po prostu śmiechem. Ale to serio, że jest między innymi kandydaci to laleczka czaki, więc <śmiech> strach się bać. Dla mnie w porządku. Brakuje mi oczywiście maski z krzyku. To, to powinno być obowiązkowo. Jeszcze ten koleżka z Piły by był ciekawy. Dosyć. Albo jakiś motyw w tym filmie, gdyby był. Słuchaj, no to będzie fajne. Dla mnie jest okej. Okay. Dla mnie jest w miarę okej, okay, w zależności od tego, jaka ta będzie fabuła, no nie? No bo co zrobią sobie na zasadzie, tak jak wszy wszystkie te fabuły były, czyli dajmy na to grupka znamy, wyjeżdża sobie, dajmy na to, nie wiem, do lasów, w góry, gdziekolwiek, 10 osób i oni po prostu będą ich rozwalać. To nie wiem, to, to taką fabułę widzę. W zależności od tego, jak to będzie Jacku poprowadzone, bo cały pomysł nie jest zły, bo nie, nie robi się już takich starych horrorów. Może ten Evil Dead ostatnio był taki w miarę, w miarę, ale, ale szkoda, że to już jest zabijane. I chciałbym to zobaczyć wszystko w jednym filmie, jak to wyjdzie, tylko żeby nie zrobili z tego Scary Movie. No dobra, ale pamiętasz, jak się kończyły zazwyczaj crossovery między różnymi postaciami z komiksów i filmów, jak na przykład Alien versus Predator z albo tego, co pamiętam, Freddy contra tak, Jason? Walczyli między sobą, tak? Tak. No, myślę, że tutaj będzie podobnie? Wiesz, no mówisz, mówisz na zasadzie niezniszczalny, no to właśnie sobie pomyślałem, że będą razem współpracować, aczkolwiek... Tutaj nie wiadomo, no we Freddy no, kontra no, Jason no wiadomo, też na początku, bo. uwaga, spoiler, też na początku pracowali <laughs> razem, tak? Powiedz, powiedzmy, że pracowali razem, no a potem było welcome to my world, bitch i każdy wyrzynał swoje, więc... uwaga, tak, kolejny tak. spoiler. Dla, dlatego mówię w zależności od scenariusza. To nie jest jakiś zły pomysł, ale wydaje mi się, że dosyć trudny do realizacji. Ale ale, jeżeli będzie ktoś ogarnięty, na, naprawdę ktoś ogarnięty, to można z tego coś zrobić. Bo to ma sens. Jeszcze jakiegoś omena, jakiegoś diabła wcielonego w dzieciaka walnąć. No wiadomo jest Dracula, tam jeszcze jest Frankenstein, wilkołaki, nie Wilkołaki. No tak, jest, jest, jest. Takich bardziej seryjnych morderców. No to tak jak mówiłem, piła można jeszcze zrobić jakieś elementy, żeby oszukać przeznaczenia, że coś tam, że na początku powiązać to jakoś... Nie, no chociaż nie, bo to już będzie taki no shit store. Spójrz na to tak, te wszystkie horrory, te wszystkie strachy, przestraszacze, jak to kiedyś było w Ghostbusters, czy Ghostbumps, nie pamiętam, była taka gra o zarządzaniu duchami i straszeniu ludzi. Po polsku się nie nazywali... O, go... tak. Po polsku to było przestraszacze, tamte potwory. I podobny film już był, nazywał się Cabin in the Woods, gdzie pod koniec tak. filmu, uwaga spoiler, nagle mieliśmy właśnie wszystkie postacie z horroru, nie tylko europejskie, ale też amerykańskie, japońskie, I na przykład był jednorożec, który zabijał, był jakieś stwory, pinhead był, i to im wyszło nieźle. Jeżeli zrobią tym stylu, to tym jak najbardziej na tak, no ale Cabin in the Woods nie brało się na poważnie, a wyszło im zajebiście. Tak, jeżeli jeszcze o tym projekcie na to, to to jest jeszcze wstępna faza z tego co wiem to być może będą to robić, ale ale tam chyba nie jest jeszcze stuprocentowe, że, że to ruszy że zdjęcia ruszają. Znaczy Bruce Campbell powiedział wprost, że on ma zamiar to zrobić nieważne jakim Aha. kosztem czy ktoś go wspomóc, czy sam będzie musiał zebrać kasę, ale ma zamiar to zrobić i właśnie zaczyna pra pracować nad scenariuszem mhm. Więc No cóż Jacku zobaczymy, My, myślę, Trzylamy że pożyjemy kciuki. Tak, pożyjemy, zobaczymy. Chłopaki, jedziemy dalej, więc teraz powiemy w newsie Rafała. Słuchaj, Rafała, jeżeli nas słuchasz, to na pewno byś o tym powiedział. Tak, to jest e, twój więc... news, dałeś nam jest... go przed tak. nagraniem, żebyśmy go omówili, my to wiemy. To jest ten sam poziom tak. fal, więc... E, tak, więc słuchajcie, Kojima odchodzi z Konami, dajmy na to. Nie wiem, czy nie będzie robił swojego projektu. Chyba, chyba będzie robił coś swojego. Z i... Zapowiedział, że zbiera już zespół. Jednak tak. zanim będziemy ciągnęli ten temat, dalej powiedzmy, dlaczego odchodzi z Konami. Wiecie, czy mam wam powiedzieć? No, ja mniej więcej wiem, że chodzi tu o to, że nie dogaduję się z, bezpośrednio z Konami, które w tej chwili uważa wideo za niezbyt dobry rynek, przynajmniej w firmie. Dokładnie, chodzi o to, że Konami się przebranżawia tak mniej więcej. Coś jak jest teraz mniej więcej z Sony, tak? I po prostu Aha. porzuca rynek dużych gier na rzecz rynku gier mobilnych, ponieważ w Japonii to jest teraz główny nurt, tak? Tam wszyscy grają na mobilkach, tam wielkie konsole to nikogo. No tak, ale z tego co mi się wydaje, to MGS zawsze miał zajebistą sprzedaż. Ale tutaj bardziej chodzi o konsolę, o platformę, na której by wychodził. Jeżeli nie będzie na nią potencjalnych klientów, no to nieważne jak dobra będzie gra, ona się nie sprzeda. No... Rozumiem. No dobra, chłopaki, Kodzima odchodzi z MGS-a i dobrze wiemy, że oni dalej chcą cisnąć tego MGS-a. I czy taki MGS w ogóle ma sens? Czy w ogóle ta gra ma sens? Znaczy MGS-a nadal, Kideo będzie przecież nadal no, dorobił, chce go do skończyć, bo umowy z Konami ma do grudnia. Tak, tak, tylko chodzi mi kolejne części, po tej piątce, co wyjdzie. Ech, nie wiemy, nie mamy pojęcie, co będzie. Zależy, jaki to będzie MGS. Mamy te główne mgs y odchodzimy, tak naprawdę. Mamy wersję, no nie czarujmy się, tam to jest takie wizual takie novel, czego u nas nie było w Europie, uh -huh. ale w Japonii jest. I mamy też y, Metal Gear Rising Revengeance, które jest w ogóle od osobnego studia i teraz zależy, jakie będą chcieli MGS-y ciągnąć. Znaczy czy te tak, główne, tak, tylko... czy te poboczne, czy te wizual novel na przykład. Dobra, no ale y, bardziej chodzi mi o samego MGS-a. Dajmy na to piątka wyjdzie, teraz w tym roku mam wyjść, tak? We wrześniu bodajże, z tego co pamiętam. I co? I Kojima sobie odchodzi... I praktycznie już ten MGS jest, wydaje mi się, że skończony, albo już już zaraz jest skończony, tam, tam pewnie szlify robią w nim, więc gra już jest praktycznie skończona. I wydaje mi się, że co, on sobie odejdzie i być może w przyszłym roku Konami zapowie szóstkę. I nie będzie takiego wizjonera, jakim on był, i, i nie, nie będzie takiej osoby, która da w tą grę jakiegoś ducha, tylko po prostu będzie Snake, będzie miał nowe przygody, dajmy na to, i... I to będzie na pewno zupełnie inna gra. I w tym momencie wydaje mi się, że w momencie, jak odchodzi Kodzima, czyli dajmy na to twórca tej serii, tą serię powinni zamknąć. A nie jeszcze robić, że dobra, zrobimy kolejną serię. Kolejną, kolejną, kolejną część. Bo już zapowiedzieli, że Kodzima odejdzie, wydadzą i jeszcze będą kolejne części. Wiecie, z MGS-em zawsze było tak, że no z tego co ja pamiętam, to praktycznie jedna część ta z tej głównej serii na generację. A tutaj no, na mamy po początek były dwie. Tak, tak, no oczywiście, mhm. no wyjątek potwierdza regułę jak najbardziej. Ale e, zobaczcie sytuację, że dopiero zaczynamy generację, już w piątka wchodzi, a ja już wiem, że zaraz zapowiedzą kolejną część, bo, bo już coś mówią, że Kojima odejdzie, ale MGS dalej będzie robiony, więc e, słabo, dla, dla mnie słabo. Teraz pytanie, w jakiej formie będzie dalej robiony, bo czy to będzie dalej ta gra taktyczno-skradankowa, którą tak wszyscy kochamy z pokręconą fabułą, czy to będzie właśnie, nie wiem, FPS, czy to będzie ten slasher, Nikt nie wie, tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli jesteście programistami, to możecie się zgłosić do Konami. Tak, o, tak, Ja wam tak powiem. Powiem tak, Kodzima to jest taki Levine branży gier i Levine odszedł, już nie będzie Bajosoka, tak? Obserwem, no. że jak Kojima odejdzie, to też już nie będzie MGS-a. No nie licząc tego slashera. No, zobaczymy, Jacku, bo mówię ci, że Konami... No to nam mnie potwierdziło, że będzie robić, nie? Tak, i wiesz, i to, to jest hajs. Tylko wiecie, to MGS może być również... Świetnie się sprzedaje. No. Remaster HD. No, bez Może czesowania. być. Bez czesowania. Może być, jak najbardziej. Z zobaczymy. Jestem ciekaw, co Kodziba będzie robił u siebie. I szkoda, że nie ma wyłącznego prawa do swojej marki. Dajmy na to swojej, nie swojej. No ale no ma marki e, Metal Gira. Dobra chłopaki, to zobaczymy w przyszłości, to tyle, Kodzima odchodzi, będzie nam go brakowało, zobaczymy co będzie robił w przyszłości, pójdziemy do mojego newsa, słuchajcie, Windows 10, zapowiedzieli, że Windows 10 wychodzi, ale to wszyscy dobrze wiemy, że wychodzi, ale tutaj mamy nową opcję, dlatego, bo będzie za darmo dla każdego, słyszałem informację, że nawet jak masz piracką wersję jakiegokolwiek Windowsa, to i tak będzie miał za darmo. Cała... Tak, tak będzie. Tak, poczekaj poczeka, ja mam... Piotrze, wiem, no. wiem, że ty masz. Z, zaraz ci dam głos. Ale zanim powiesz, że prawie czy nie, zobaczcie, że to jest dobra opcja dla Microsoftu, bo ja sobie tak myślę, że wyjdzie co, sobie dziesiątka, każdy będzie miał dziesiątkę, bo będzie za darmo, no nie oszukujmy się. Telefony, konsole, Xbox oczywiście tylko i macie na laptopach praktycznie w każdym będzie nowy Windows 10. Zobaczcie, będzie bardzo duża liczba odbiorców tego Windowsa, dzięki czemu ja myślę, że mogą zaimplementować jakąś reklamę w swoim Windowsie. Dobrze, Piotrze. Dobra, to no, nie no. do końca będzie tak wyglądać. No dobra. Windows 10, jak najbardziej, znaczy Microsoft, będzie aktualizował wszystkie poprzednie Windowsy, jeżeli macie piracką wersję i także dostaniecie darmową aktualizację z tym, że jest pewien kruczek, gdyż na początku, gdy pojawiła się ta informacja, e, mówiło się o tym, iż zainstalowanie takiej aktualizacji do Windowsa 10 będzie legalizować wasz system. Ostatecznie wychodzi na to, że nie, więc nadal będziecie piratami, z, tym że, ciekawe, no? z tym, że w Windows Store będzie taka paczka legalizacyjna, którą będziecie mogli sobie wykupić, żeby zalegalizować swój system, co jest najważniejsze tak naprawdę w tej paczce, to jest to, że nie będzie trzeba reinstalować systemu. Czyli macie już swoje dane i tak dalej, po prostu ściągacie paczkę i legalny Windows. I to jest dobry ruch tak naprawdę Microsoftu, bo on sobie tylko zwiększa rozszerzalność tak? odbiorców, tak? dzięki czemu programiści będą chętniej pisać na, na ich system jakieś aplikacje, czy, czy tagry, czy właśnie mhm. inne rzeczy. Tak, ja jeszcze, jeszcze się wtrącę. Zobacz, że Ty, Piotr, z tego co też bardzo zachwalałeś tą dziesiątkę. Tak, ja nadal ja nadal ją testuję ze względu na to, iż ledwie wiecie, mam i z i nadal czekam na preview i, i drugie preview także że Xbox do streamingu. Mhm. Więc e, po prostu zobacz, to, że praktycznie dostajemy je za darmo, wydaje mi się, że dosyć szybko ludzie przestawią się na tego Windowsa. To nie będzie tak jak ósemka wyszła i wszyscy no, przyjrzyli. tak, tak czy... będzie. Tak będzie, tym bardziej, no że właśnie. przypominam wszystkim użytkownikom Windowsa 7, że w tym roku Microsoft skończył konserwację tak? I, i, i, i, tak, i, i tego typu rzeczy. Tak? Mhm. Więc przypominam, że jak wyjdzie Windows 10, to ja polecam ją zaktualizować ze względu na to, iż jest to najnowsza Windows. Tak, więc ja, ja na pewno to zrobię. Mam 8.1 teraz aktualnie. Jest w porządku, ale ale jestem ciekaw dziesiątki. Zresztą mogę to zrobić, to dlaczego mam tego nie robić? Aczkolwiek boję się, że na początku poważy czy nie będzie działać. Albo nie będzie działać tak, jak powinno Zresztą ze sterownikami... To ja ci, miałem... to ja ci powiem, wszystko, wszystko raczej, raczej działa w porządku. Aha. Powiem ci, że tylko do swojego laptopa miałem trochę problemy ze sterownikami, e, nawet dźwiękowymi, pod hmm. właśnie 8 i 8.1. I tu musiałem trochę się naszukać, musiałem użyć e, sterowników siódemkowych na ósemce i wtedy w miarę to działało. No ale, ale hmm. myślę, że powinno być okej, okay. zobaczymy jak będzie z, ze wszystkimi grami, na przykład ze Steama. Ale to, to chyba... Dadzą radę. Trzeba będzie poczytać po prostu. Tak, się aktualizujcie. Tak, tak, aktualizujemy. Dobra, na czarnej liście Microsoftu, żeby wiedzieli, że macie pirackiego Windowsa. Ale ja, ja zakładam, że coś czuję po prostu gdzieś tam po kościach, że oni aktualizując, będą sprawdzać sobie licencję. Dokładnie tak i temu i dzięki temu będą mogli przy okazji zobaczyć tak naprawdę, ile ludzi na świecie naprawdę ma pirackiego Windowsa i sobie po prostu zrobią bazę danych. Mhm. Plus pójść ja... na przykład skan zawartości komputera przy takiej aktualizacji to jest prawdopodobnie dla nich pikłoś, więc będą nawet wiedzieli co Zada, na Żaden kampi. problem. Dokładnie. Ale zastanówmy się, Piotrze, nad jedną rzeczą jeszcze, bo zobacz, oni wypuszczają tego Windowsa i, i tak na dobrą sprawę wszyscy użytkownicy starych Windowsów, to praktycznie żaden użytkownik nie musi kupować Windowsa Dzie, dziesiątki. To w takim razie, jak Bill zarobi na tej dziesiątce? Paczkami no. z aktualizacją do pełnej wersji. Dla piratów, która prawdopodobnie no tak, będzie niska. Ja mam... Plus tak. ludzie, którzy będą chcieli na przykład przejść z na Windowsa 10. No i wiadomo, I to ja by. Jeszcze... No mów, mów. I jeszcze pamiętajcie o aplikacji, O aplikacjach, które będą tylko i wyłącznie na Windowsa 10, bo takie też powstają. Aha. I one będą płatne. Tak, tylko wiesz, dajmy na to, i kupiłem sobie bodajże ósemkę za 40 zł i ja będę miał też dziesiątkę za te same pieniądze, bo ja będę miał legalnego Windowsa dalej, więc po prostu na mnie dużo nie zarobią, Mo może tak i myślę, że będzie sporo takich użytkowników ale na ósemce jest ten cały właśnie sklep, ten store i tam jest dużo w sumie aplikacji, które można sobie kupić ulepszyć, ja jeszcze nie używam w ten sposób Windowsa tak jak telefonu, w związku z tym nie kupuję tych aplikacji, bo mi są niepotrzebne ale poczekasz na Windowsa 10, będziesz miał Windowsa 10 i to i to i nagle się okaże, że wszystkie aplikacje, które nie będziesz miał, mają ten sam kod źródłowy. I to będzie dość ciekawe. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o Windowsa 10, więc fajnie, wszyscy go dostaniemy. Trzeba będzie się na niego szybko przenieść. I ostatnia wiadomość, Piotrze, co masz dla nas? Ja mam zostanie Nintendo, czyli tak naprawdę news, sobie Jackowi, Jackowi no. Newsa. Wszyscy sobie dzisiaj za, zabierają te Newsa. ja w sumie bardziej powiedziałem o, dla, dla ciebie, no nie? New, newsa, no. No? Jaki okay. kraj, sami złodzieje. Ja nie wiem. <laughs> Dobra, słuchajcie. Jeżeli ja się dobrze pamiętam, w poniedziałek Nintendo odłosiło, iż będzie połączony z pewnym studiem w Japonii, które się nazywa Dena. A Dena jest studiem, który tworzy gry mobilne. I to jest najciekawsze, news, jeżeli chodzi o Nintendo, względu na to, że od lat Nintendo blokuje wszystkie po prostu klony swoich gier na, na telefonach czy, czy tabletach. Od lat po prostu. I jeżeli pojawi się na tle, nie wiem, Pokemony, w oryginalnie, oryginalne od Nintendo, nie wiem, czy to na iPhone'ie, czy to na tabletach z Androidem, no hello, przecież po co nam 3DS-y teraz? No dobra, ale Nintendo przy tym nie powiedziało, że będzie przenosiło gry z 3DS-u, z NDS-u i powiem. tak dalej na komórki. Może być tak, że stworzą zupełnie nowe tytuły, tak, które będą oczywiście na przykład spin-offami, tam prawda. Mariany i tak dalej będą powstawały, ale na przykład możemy nie dostać Mario Galaxy, które na Wii było. Może tak być. Tak czy się według mnie Nintendo po prostu nadrabia w jakiś sposób technologię, którą od nastu lat po prostu zaczę... już znamy tak naprawdę, oni się upierali, że to nie ma sensu i teraz dopiero wchodzą. Mam nadzieję, że nadgonią bardzo szybko, ale co ciekawe wraz z tą informacją właściwie wyszła taka infografika, na której pojawiła się jeszcze ciekawsza rzecz, czyli nowa konsola, która ma codename NX. Nie wiem, co o tym są bo nic o niej nie wiadomo praktycznie. Boże, spraw, żeby to był GameCube 2 Boże, sprawdź, by to był GameCube dwójka i tyle powiem. GameCube ja z... to była najlepsza konsola, jaka wyszła wtedy Nintendo. Była. Wii U stara się ją nadgonić tak samo Wii, jednak nie mają takiej bazy gier, jak wtedy miał GameCube, ale no... Może, może robią, wiesz, Wii U wersja HD, wiesz, 1080p, 60 klas. n -Wii to było... jak to z N3DS -u. n 3 d Ale bardzo fajne jest to, że w momencie, kiedy ogłosili właśnie tworzenie nowej konsoli, tego NX-a, oraz to, że wchodzą na rynek gier mobilnych, to ich akcje na giełdzie podskoczyły aż o 27%. Co nie to. Ja nie wiem. Oni. No kurde, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu. Ale chodzi o to, że Nintendo mogłoby po prostu zawiesić jakąkolwiek działalność na bliskie 20 lat. Nie wydawać ani jednej gry, ani jednej konsoli, ani niczego praktycznie. A i tak byliby na plusie, ponieważ takie mają zasoby kasy. A tu jeszcze dostają 27% więcej tej kasy, więc. Słuchajcie, ja jeszcze mam taką jedną myśl a propos tych mobilek od Nintendo. Czy nie myślicie być może, że Nintendo sobie wymyśliło nowy telefon z, z, ze swoim systemem? Raczej nie. To jest to... Raczej nie, Dena się zajmuje grami bezpośrednio mobilnymi i to na iOSa i na Androida, więc... Dobra, więc to może być Android, dajmy na to, ale będzie miał swoją aplikację, w której będziesz mógł kupować gry na Nintendo i wymyślą ja sobie taki telefon. Szczerze mówiąc nie wierzę, żeby zrobiło to Nintendo, tym bardziej, że w Japonii ludzie, którzy mają smartfony, to albo kupują sobie Sony i tak jest od lat, albo kupują te smartfony, które mają Podzielone w tym że się mają te dotykowy, ale mają także normalną klawiaturę numeryczną. Mm -hmm. Na przykład Sony no Ericsony. Mm -hmm. Sony Ericsony, w których, w których już nie ma, Jacku, super. U nas mm. nie ma, tam są. Jeszcze. U nas nie ma, ale u, u nich są. Sony Ericson? Ericson? Przecież Ericson. Znaczy to się tam inaczej nazywa, ale to wiadomo, że Aha. o te telefony chodzi, tak? Ale tam prym Aha. wiodą po prostu Fujitsu. Jest jedna z najlepszych marek Aha. w Japonii. To praktycznie co oni tam mają w telefonie, to kosi komputery, które potrafią u nas odpalić Wiedźmiu na Trójkę na Ultra. <laughs> język teraz po, poleciałeś. No nie, dobra, Serio, okay. serio. Sprowadź sobie kiedyś telefon z Japonii, ale taki naprawdę dobry, to już nigdy nie spojrzysz na te amerykańskie badziewie, które mamy u nas i europejskie. Dobra, niech będzie, że ci wierzy, Jacku. Dobra, słuchajcie, możemy zakończyć nasze wiadomości, i przejdźmy do sprzedaży. Słuchajcie, jak słyszeliście ostatni odcinek, jeszcze poprzedni, jeszcze poprzedni, to Rafał dał jedno piwo, i akurat już widzę, że te piwo by wygrał Bo zaraz wam powiem czemu Ale ale najpierw powiem wam jaka była sprzedaż w tym tygodniu w UK Pierwsze miejsce GTA Drugie Dying Light Trzecie FIFA Czwarte Minecraft na Xboxa Piąte Devil May Cry Defin Definitive Edition, szóste nowy Call of Duty, siódme Minecraft na ps ósme Evolve, dziewiąte Zombie Army Trilogy, dziesiąte Sniper Elite 3, też tam remaster jakiś no i słuchajcie, Rafa powiedział, że trzy tygodnie utrzyma się The Order i w końcu wyjdzie z, z dziesiątki, no i te, tak się stało, słuchajcie, trzy tygodnie był i wyszedł. I od premiery już Diordera, czyli dajmy na to tego, no, no w sumie to cztery tygodnie, ale wiadomo, że dane są tydzień wcześniej. Słuchajcie, po trzech tygodniach Diorder schodzi w ogóle całkiem, i na, wiem, że go nie ma nawet w pierwszej dwudziestce piątce, a, a dalej to nie wiem, więc, no, mieliśmy ekskluzywa, ludzie z, pograli i, no, no i chyba za, zaczęli go sprzedawać albo, albo coś, no bo Sony już na tym nie zarabia szkoda, szkoda, no ale niestety taka jest gra, jak widzicie spadek już, polska produkcja nie ma pierwszego miejsca, tylko spadła na drugie ale, ale to myślę, że i tak jest sukces i jest całkiem nieźle Tak, ale ale mam wrażenie, że i tak będzie spadać bo jednak GTA to GTA no FIFA wiadomo, więc wydaje mi się, że Dying Light będzie pomału, pomału jednak spadał spadał, na piątym miejscu mamy tego Devila, słuchajcie, podobno dobra gra w sensie, no 1080p jak... 10, 10, i 60 klatek na Xbox One tak. O, na xbox One, no właśnie, ale, mm -hmm. ale, ale podobno bardzo dobry remaster, tam pododawali pa, parę nowych rzeczy. I parę rzeczy pousuwali. Czy za dużego remastera nie zrobili, przeportowali grę z PC. Tak, przeportowali gres PC bezpośrednio dając wersję podpada, jeżeli chodzi o kontrolowanie i tyle. Aha, okej. Okay. Widziałem po prostu w internecie bardzo dobre opinie na temat tego remastera. Znaczy to jest dobra no tylko jeżeli ktoś brał... Poszednio do widmy traje, ja nie grałem i czekam aż będzie promocja, mm -hmm. żeby sobie kupić no tak, ale... tak, tak, tak to jest, to jest dobra dana. być może ja tak samo, no i oczywiście ósme miejsce moje i Wolf pomału będzie spadać, trudno N niszowa gra, ale mi się bardzo podobała dobra, chłopaki to tyle jeżeli chodzi o sprzedaż zamykamy sprzedaż, jedziemy do tematu głównego no i słuchajcie, no i mamy, gry na podstawie komiksów dzisiaj porozmawiamy sobie o grach na podstawie komiksów, Jacku masz dużą listę, w sumie to jest twoja największa lista z której będziemy dzisiaj czerpać, w związku z tym zacznij i wybierz sobie grę Ręce, pęce, w której ręce? Batman. Panowie, ilu z was grało w Batmana? Ho, ho. Chyba każdy. Pytanie jest, ile osób nie grało w Batmana? To było no. pytanie retoryczne, nie musieliście odpowiadać, tak że P kochacie tę serię. Oh. Oh. Hamster. Która część wasza ulubiona? Myślę, że będzie to Asylum, ta pierwsza. Mi Christian? też. Pierwsza, pierwsza, pierwsza. By, była mimo wszystko najlepsza. Trzy razy no. tak, bo dla mnie też Asylum jest najlepsze. To uczucie zaszczucia, ten w ogóle teren tego całego ośrodka, wiadomo, i poczucie, że właśnie to są sami wrogowie, nie ma nikogo, praktycznie żadnego przyjaciela, to była miazga. To się niestety rozpłynęło w City i Origins przez to, że to całe miasto było większe niż ten Arkham Asylum i nie było praktycznie co robić w tym mieście. Znaczy jeszcze City było do grania, nie da dało się w to grać i nawet całą historia była fajnie poprowadzona, to... To, to przełączanie się później na kobietę kota i w ogóle. To było całkiem spotowym myślane. No tak, tylko to tylko... całe miasto było ogromne. To plus dwa, że było ogromne albo puste. Ono było jak w Mafii 2 albo w L.A. Noir. Jeszcze szybowanie, szybowanie, które działało w miarę okej, okay, chociaż też nie zawsze. Ale to szybowanie było bardzo fajne. Mi się akurat ten patent podobał. To było fajne. Pikujesz w dół? I wylatujesz do góry. Świetne. Mi się to bardzo podoba. Znaczy, to na pewno to jest lepsze niż łazienie na piechotę po całej mapie. No hello. No teraz w najnowszym będziemy jeździć samochodem. Słuchajcie, ale nie mieliście co robić, to tak sobie pomyślałem, że może twórcy Assassina powinni im pomagać w produkcji, byście mieli tyle rzeczy do zrobienia w tym całym mieście, że... Ja chyba bym odłożył to, grę, tak samo, jak zrobiłem teraz z Unity. Znaczy tak, tutaj ale... bardziej chodziło nie o misje poboczne, ale o to, jak przemierzaliśmy z jednego punktu miasta na drugi punkt miasta, ten cały teren, tam nie było praktycznie nic do roboty, tam od czasu do czasu tak. jakaś mała grupka tak, z bujuców, uh -huh. Hultai i w ogóle do ubicia, ale tak to no, szału to nie robiło, tak? No i oczywiście rewelacyjny system zagadek, chyba... Tak, to co by... jest w tym Batmanie, w ogóle w każdym Batmanie, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, to jest mega, to co wszystko jest poboczne, te zagadki, niezagadki, całe lore, przybliżanie postaci, i dziejów, to jest cud miód i ubóstwo. Mhm. E, więc Twu, ubóstwo, dobrobyt. <laughs> dobrobyt. Wydaje, wydaje mi się, że ta akurat adaptacja komiksu, w grach jak najbardziej się udała. Tak, jak najbardziej, ale to nie jest idealna adaptacja. Inna gra jest idealną adaptacją, którą macie na liście zaraz obok. E, dobra, ale to poczekaj chwilę, za, zanim do niej dojdziesz, bo chciałbym e, tylko powiedzieć, że nie, nie podobały mi się wszystkie końcówki tych części. Nie, może, może nawet trójka jeszcze taka w miarę była, ale w jedynce i dwójce nie podobały mi się końcówki względem fabularnym, pod względem fabularnym. Znaczy wiadomo, w jedynce i dwójce to był Joker. To nie jest żaden spoiler, tak? Mm -hmm. Nawet na pierwszych trailerach widać, że Joker jest główną postacią tak. poza Batmanem. A w Origins mi nie pasowało to, że... Uwaga, spoiler. Znowu Joker. Mm -hmm. Ale sam fakt, że miał być Batman na podstawie Year One, tak? Gdzie on dopiero zaczynał, gdzie nie był wersją 2.0, okay. tylko jakąś 1.3,2.0.3 a tutaj wszyscy Batmana znają a Batman zna wszystkich i to mi nie pasowało. To jest tak strasznie mnie gryzło w oczy podczas grania. O, hej, pierwszy raz widzę Bane'a. Bane! Znowu się spotykamy i myślę sobie, o Jezus... No tak, w sumie masz rację, bo to, bo to Origin miał być, tak? Tak samo nie podobało mi się zagranie twórców, gdzie pokazali nam wszystkich przeciwników przed premierą. Tak tego nie lubisz, tak. to aż po prostu mnie skręca. From Software i Warner Bros. Games, czy jak miał to studio, które robiło Origins, bo już nie pamiętam. Załóżmy, że Warner Bros., tak? bo to nie było Rocksteady. Znaczy, Warner Bros. to jest wydawca, ale studio, nie wiem, ale, ale my myślę, że nie musimy pamiętać, Jacku, tego, nazwy tego studia. To razem One z sobie tam... Software, oni opanowali technikę psucia, odkrywania graczom w ogóle do perfekcji. tak Wszystkich bossów znaliśmy, miejscówki znaliśmy, praktycznie akcje, jakie będą się działy, znaliśmy. I tak samo jest w grach Można było praktycznie nie grać w tę grę i byśmy wiedzieli, co się dokładnie będzie dziać. Dokładnie tak, dobra, więc myślę, że Batman tu jest tak. jak najbardziej pozycją obowiązkową Dokładnie. i słuchajcie no, nawet jak nie czytacie komiksów, to i tak musicie w to zagrać, nawet jeżeli e... się nasłuchaliście że Origins jest zepsute, że nie działa, że nie da się przejść, to dementuję plotki, wziąłem tą grę w preorderze z Moowów, kiedy były jeszcze zniżki na 50%, dałem za nią 110 zł miałem ją 3 dni przed premierą zdążyłem ją ograć nie miałem ani jednego błędu, nie licząc niewielkiego z dźwiękiem. Kiedy przyzywaliśmy ten cały Batwing, czy jak, ten, jak tam się nazywa ten Batcopter, ten cały uh -huh. pojazd latający, uh -huh. to Batman strzelał w niego grabhookiem, nie było dźwięku i ten dźwięk dopiero po chwili zaskakiwał i to był jedyny błąd, Agnes. jaki miałem w grze. Ja miałem masę różnych błędów, ale nie, nie, może nie miałem takich błędów, które przeszkadzały, by, by mi przejść od początku do końca, tylko to były takie raczej błędy Związane z fizyką, które by z dupy wymyślono, nie wiem. Batman idzie, a normalnie po, po, po ścieżce, a jego peleryna jest do góry, tak jakby spadał. I what the fuck, o co chodzi, nie? Tak, więc słuchajcie, zamkniemy sobie teraz tego, tego Batmana, przejdźmy do kolejnego komiksu. To teraz może e, ja powiem. Powiem, może pierwszy na liście: The Walking Dead. E, jeżeli czytaliście komiksy jeżeli kiedykolwiek mieliście styczność z tymi komiksami komiksy są w miarę na bardzo dobrym poziomie bardzo dobre są to historie i bardzo fajnie się to czyta i zupełnie inne niż gra co znaczy mm, zupełnie inne niż gra i z, i tak I w ogóle polecam serial serial jest genialny dla mnie to jest jeden z lepszych seriali który dalej trzyma poziom w miarę Znaczy, te, w ostatnim sezonie się już trochę mniej dzieje ale i tak non stop się coś dzieje pozwól, że ci przerwę dla wszystkich słuchaczy w Polsce nie musicie go piracić normalnie na Foxie co poniedziałek lata o godzinie dwudziestej O. Tak. W, w, w miarę świeży? Świeże są te odcinki? Jacku, orientujesz się? Równo. W poniedziałek był ostatni odcinek tego sezonu, tam się pamiętam, który to był dwunasty, tego mm -hmm. sezonu, no, więc... Czy, czyli, czyli wszystko jest tak, w góra są chyba dwa dni przesunięcia, więc... No więc, dobra, więc skupimy się na tym Walking Deadzie chwilę przynajmniej. No, słuchajcie, gra jest bardzo fajna. Oczywiście, Telltale Games zaczyna swoją produkcję tych przygodówek, w której gracz podejmuje decyzje, które mają wpływ na całą historię. No i to właśnie mamy pierwszą grę tego typu właśnie The Walking Dead Bardzo fajna, bardzo przyjemna gra, bardzo dobra fabuła, na którą mamy mniejszy lub większy wpływ Zauważam chyba to dopiero osoby, które przejdą to w inny sposób No słuchajcie, fajnie się w to gra, działa to trochę na mnie pod względem emocjonalnym dosyć tak Tą grą to po raz pierwszy spotykamy się z dzieleniem gry na odcinki jak, dajmy na to, seriale, tak? Pięć odcinków, cały sezon. Znaczy, to nie było po raz pierwszy. Wcześniejsze no. ich gry też takie były, jak np. Jurassic Park albo tak. Back to the Future. Aha, wiesz, wiesz co, to... Albo Max, Max, Max and, Max and Max, Sam. Albo Sam tak. and Max, jakoś tak. A, faktycznie, ale to, to tego tak. były tylko chyba dwie części. Znaczy, Back to ale the to, Future Aha, nie, bo. No, ale były, ale były też jako odcinki, więc tak. E, do, dobra, to niech będzie, że to nie po raz pierwszy. Więc już coś takiego było, aczkolwiek, e, w, tą grą rozpoczęli u wszystkich, tak mi się wydaje. Ta, m, taki większy import tych gier, że, że jednak dziel, dzielą je. No słuchajcie, no, bardzo dobra gra. Problemy oczywiście techniczne, jak tu TLT Games były, są i będą cały czas. Gra bodajże wyszła na wszystko, co jest dostępne, bo wiem, że nawet na telefonach była. Nawet na Wite. E, nawet nawet na, na, nawet. Na, na, na, na mhm. Wicie to ja ją kupiłem w ogóle. Więc jak najbardziej myślę, że możemy polecić wszystkim i to też wydaje mi się, że jest w miarę dobra adaptacja komiksu. Komiks, który jest faktycznie troszeczkę inny, ale mi dużo czerpie też z seriali. Trochę ta kreska nawet jest taka w miarę podobna jak właśnie w komiksie. Znaczy no, komiksowe to jest cel shading, więc... Tak, tak, tak. Więc, tak. więc myślę, myślę, że jak najbardziej możemy powiedzieć o kolejnej dobrej, w miarę dobrej adaptacji komiksowej. Dobra. W miarę dobrej, ja. ale luźnej adaptacji komiksowej. Luźnej, tak. tak zdecydowanie a teraz, a teraz czas powiedzieć o czymś, co nadal jest y, grą od Delta Games, ale jest tak naprawdę wierną adaptacją. Jest to The Wolf Among Us. Nie wiem, czy nasi słuchacze czytali komiks pod tytułem Baśnie. Tak. Jest do kupienia ja w Empiku tak, i w Matrasach. Fables, jest. Fables. Tak. Jest wszędzie. Bo nawet komikslandia w Warszawie, wszędzie, gdzie byście nie chcieli, znajdziecie baśnie, albo po prostu poszukacie na Allegro na pewno też, mhm. nie, też to znajdziecie. I wydaje mi się, że jest to na tyle wierna adaptacja całego komiksu, że warto to. Znaczy, może chyba z tego co Pana historia nie jest do końca taka sama, ale, ale jest dość podobna. Jest to więc jest to wierna adaptacja. Tak, tak. To Ci powiem coś, Piotrze, że właśnie teraz zauważyłem taką jedną rzecz, że wyobraźcie sobie, że w Fables, skąd biorą tą historię The Wolf Among Us, tam gdzieś ta historia jest, nie wiem, czy dobrze odzorowana, czy nie, ale była. Wyobraźcie sobie, że po tej premierze gry, dajmy na to, teraz mamy marzec 2015, więc już od premiery trochę czasu minęło, ale wyobraźcie sobie, że niedawno właśnie ruszył komiks The Wolf Among Us. Eee, no. nie wiem, czy do końca na podstawie tej gry, znaczy wydaje mi się, że na podstawie tej gry, ale na pewno z tymi postaciami, to, to na 100%, no i, no i coś takiego jest, tak? Teraz chyba jest drugi albo trzeci numer, czy nawet już czwarty, ale coś takiego jest i, i to właśnie my mamy sytuację, w której coś wychodzi na podstawie komiksu, a później na, na podstawie tej gry wychodzi inny komiks. I, i, to, I to właśnie jest stosunkowo ciekawe. Właśnie z The Wolf of Among Us tak właśnie jest. Tak też polecamy, bo Wolf Among jest naprawdę bardzo ciekawą drogą i myślę, że jest totalnie czymś innym niż The Walking Dead, a jednak wciąż bardzo ciekawym. I to jest bardzo fajny pomysł, pokazujący, że te wszystkie baśnie, całe ich życie nie jest takie utopijne. i nigdy nie zapomnę, mhm. jak pierwszy raz zobaczyłem Pinokia, który jest starym dziadem, był ledziwkarzem i alkoholikiem, ale w ciele małego chłopca. To, to trzeba to zobaczyć. Być, tak, to, to, to, no ja, ja akurat nie widziałem tego, ale to musia, musiało być dobre. Grze, oczywiście go no. nie ma, ale w komiksach jest, więc. Jest, w komiksach jest. Fable baśnie, polecamy. Kolejna rzecz. To teraz tak. Jacek, to. Tak? Jacek. Jacek, wybieraj. Ręce, Ja co wybieram. W której ręce najlepsza adaptacja komiksu i postaci komiksowej ever. Nawet Batman nim wymięka, czyli Deadpool The Game. Graliście? Słyszeliście? Ech, oczywiście. 10 Dziesię na 10. tak. 10 znaczy... na 10? 12 na 10. 10 na 10 to mają słabe gry. To ma 12 na 10. Polecam każdemu. Mimo słabego sterowania. Czemu, Jacku, polecasz akurat ten tytuł? Czytaliście komiksy z Deadpoolem kiedykolwiek? Oczywiście. Czyta znaczy, czytałem jed jeden zeszyt albo góra dwa. To teraz sobie wyobraź, że w grze masz idealnie odwzorowanego Deadpoola. Łamie czwartą ścianę, nagle ma jakieś dziwne wybryki, idzie, na przykład, nie wiem, ma zadanie przejść przez las, a nogę w połowie lasu stwierdza, że jednak jedzie gdzieś do Oklahoma, zabić jakiegoś księdza, żeby potem powiedzieć do ciebie dowcip, nagrać przy tym, nie wiem, serial jakiś komediowy, nagrać płytę, wrócić do lasu, zbierać grzyby i tak dalej. To jest po prostu totalny chaos, totalny Deadpool. Jeżeli ktoś uwielbia tą postać, to polecam szczerze. Mimo, tak jak mówiłem, zrąbanego sterowania, które nie pomaga w grze, to jest to idealny przykład, jak przenieść postać z kart komiksu na duży, mniejszy, średni ekran, monitor, komputer, rzutnik i tak dalej. Po prostu to jest, to jest gra idealna, jeżeli chodzi o adaptację. Mm -hmm. Jest chaos, jest Deadpool, tak. jest, jak się nazywa ten dźwięk lobotomii Transformersa, yy, co lu ludzie teraz słuchają na pietowie. Znaczy, to się wypika. Dubstep. Eee, dubstep. Jest dubstep i w ogóle są cycki i polecam każdemu. Jest tam fabuła, gdzieś tam, ale to jest fabuła, tak? Nie, Tak, ale tutaj chodzi o Deadpoola. Cała... Znaczy, umówmy się, cała gra jest oparta tylko i wyłącznie na samej konwencji Deadpoolowej, więc tak. wszystko co on robi, to nawet ta fabuła, która jest i tak naprawdę mo można by ją spokojnie zapisać na karty komiksu, i pewnie, prawdopodobnie już była na kartach komiksu tylko jest rozszarpana na wiele zeszytów. Dokładnie to umówmy się, ta gra jest naprawdę tylko i wyłącznie przedstawieniem postaci i bez, niego, bez, bez tego to w ogóle jakbyście mieli tą samą grę pod tytułem Batman, to to nie byłoby to samo. Tak, bo te Deadpoolu jest tak, że to jest tam wszystko losowo, tak? Tu nagle z Wolverine'em, tu nagle coś tam chodzi po lochu, który wygląda jak ośmiobitowy loch, nieważne. Ale I pamiętajmy pasuje, o najważniejszej cesie ce, ce, ce Deadpoola, czyli to, że on ma pojęcie, że jest w komiksie czy to tutaj w grze. Dokładnie. On jest tego świadomy. Non stop łamie czwartą ścianę. Tak, non stop. Kryszten no złamy. Dobra. E, tak. E, Bo nie grał. Trawi, trawi nadmiar informacji. Powiem, że nadmiar Deadpoola trawi trawił. Tak, nie, no powiem wam chłopaki, że dosyć mało grałem w Deadpoola. Ale dużo słyszałem właśnie o nim dobrego, że, że super to wszystko zzorowuje, Bo nie, nie oszukujmy się, ale, ale recenzje Deadpool'a w internecie nie są jakieś za specjalne. No dobra, ale nie czarujmy się, recenzje na przykład okami od recenzentów też nie były za specjalne, a gra była zajwista. No akurat tu się nie zgodzę, bo recenzje okami akurat były dobre, ale, ale okej. Okay. D dobra, chłopaki, e, myślę, że Deadpool'a możemy zamknąć, e, to co, to teraz ja biorę jakąś gierkę, więc niech będzie, że we. zieloną na koniec. Nie, ja też, i ja, ja chcę o niej popowiedzieć, po to moje. Już mam okay. dwa lata komiksu za sobą, jeżeli chodzi o ten. Dobra, to, to zielono na koniec, więc dobra, no możemy jechać z, ze Spider-Manem. Słuchajcie, Spider-Man, e, wiemy, postać komiksowa, Stanley ją sobie wymyślił. Fajna postać, dużo można o niej powiedzieć, i powstało dosyć sporo gier na ten temat. Nie wiem, czy Ultimate Spider-Man jest akurat grą, którą mi się najbardziej podobała. Wiem, że w większości te gry, niestety, ale były stosunkowo słabe. Tam mieliśmy jakieś śmieszne sytuacje, że musimy. Wiadomo, mamy, mamy miasto mamy na ogół był to Nowy Jork i mamy dużo e, jakichś tam e, pobocznych misji, że trzeba coś zrobić. Takie trochę GTA, tylko że ze, ze Spider-Manem. Z tym, że nie, mo nie możemy jeździć samochodem. I na ogół wydaje mi się, że te gry były takie sobie były, były przeciętne. W sumie ten Ultimate był dobry. Z tego co pamiętam to... Tak, chyba Ultimate właśnie był dobry. Nie wiem czy pamiętacie, bo strasznie dużo było tych tytułów ze Spider-Manem. E, ja mam swojego ulubionego Spider-Mana. To był rysowany Spider-Man. To był pierwszy rysowany Spider-Man, który... Zajebiście mi się podobał I bardzo dobrze mi się yy, w niego grało Mówisz o tym e... Spider-Manie, Co miasto wyglądało jakby było zajarane Przez tysiące rastamanów Że widziałeś tylko góry budynków I na dole taka mgła <głos> Słuchaj, powiem ci, że bardzo możliwe Że to tak wyglądało Wiesz co, nawet sprawdziłem teraz O co mi chodzi Mi chodzi o Web of Shadows Z Zaraz zobaczę, czy to na pewno o to mi chodzi A to nie jest wcale stara gra to jest w miarę nowa To jest w miarę nowa gra Web of Shadows, tak, oto mi chyba 2008. Chodzi. Tak, no no, to faktycznie nowa, nie, no to super nowa gra. Słuchajcie, no to, Oj, to tam jest tam 7 lat. Gra. To już jest muzeum, to się nie gra. Słuchajcie, Web of Shadows to była dla mnie najlepsza, może nie tak dobra jak są w Spider-Manach. Boże, w Spider-Manach, w Batmanie te gry. To nie był ten poziom, ale... To było jeszcze w miarę dosyć przyjemne i, i w miarę fajnie się w to grało. Tam był jakiś ten system i jedyne co jest fajnego w Spider-Manie, w tych grach i zawsze w tych grach to będzie świetne, że można sobie latać po tym mieście. I to jest świetne. To niezależnie w jakim to będzie tytule, mi się to, to zawsze podobało. Akurat w Web of Shadows było bardzo dużo nawiązań do komiksów i były sporo takich przerwników komiksowych, że mieliśmy komiks i jakoś tam się działa fabuła i później wchodziliśmy w ten komiks. To mi się akurat podobało i myślę, że to był najlepszy Spider-Man, ale no nie oszukujmy się, wszystkie te gry ze Spider-Manem były średnie. Jak nie miały Nie małeś Nie miałeś Słucham, nie, ja nie wiem jak wy, Aha. ale mi się na przykład osobiście podobał inny Spider-Man i był to Shutter Dimensions, który na Metacriticu ma 3,5 na, na 5, a reszta ma 8 na 10. Mhm. I Jest to teraz z 2010 roku. I Shutter Dimensions mi się podobał pod tym względem, że mieliśmy kilka wersji Spider-Mana. Mhm. Jeżeli pamiętacie, to tam było coś takiego, że było tak naprawdę kilka historii w jednym. Światy również. Tak, światy równoległe, które są także komiksową e, wersją. już niedługo nie będzie. Mhm. Tak czy siak ogólnie Shutter Dimensions było dość fajną grą, ale miała także bardzo poważne błędy, na przykład z kamerą albo z sterowaniem i trochę to utrudniało w grze typowo zręcznościowej. Więc ogólnie sama fabuła i tak dalej jest całkiem spoko i, nie, i bardzo ciekawie się w to gra. ta cała reszta jest do wyrzucenia po prostu. Mm -hmm. Jak lubię no tak. twór Stana Lee, Steve'a Ditko I czaka, czaka, czaka, czaka, czaka Kirby Jak się pomyliłem, niech mnie ktoś poprawi, <śmum> nieważne Bardzo dobrze powiedziałeś, Jacku Tak? Sprawdziłeś tak, tak. na Wikipedii? E, nie, czytam książkę e, niezwy Marvel, ja, Niezwykła języku. historia Marvela Jakoś tak Dokładnie tak tak. tak, wiem, tak o, co nie wiem. Czaję się na tą książkę cały czas tak, ale... Bardzo dobra książka, tylko że droga Ja chyba 60 zł za nią dałem. No, po tyle mniej więcej chodzi właśnie tak, tak samo w matrasie, ale w matrasie są często takie promocje typu minus 30, minus 50 na cały asortyment, więc tylko czekam i bie, bierę 5 po prostu, jak to się mówi. Tak, tak, tak. A, aczkolwiek powiem Ci, że jest dosyć ciekawa, ale bardzo ciężka. Tak, bo to nie jest to, co ludzie myślą. To nie jest książka o historii komiksów, to nie jest książka o tych bohaterach, tylko to jest książka o tym, co się dzieje za kulisami, tak? Do, dokładnie tak. Tak, tak, tak. Z tym, że to, tam masz dużo... E, powiem Ci, że dla takiego fana Mar Marvela to jest rewelacja. Ja jakimś fanem Marvela nie jestem, bo w Valo DC... To po prostu no nie znam niektórych tych historii Widzę jak tworzą się te postacie Jak tworzą tych superbohaterów Ale mimo wszystko wolałbym taką książkę od DC No, nie? no dobra, ale to jest tak samo jakbyś mógł Po prostu przekreślić Marvel Napisać DC i pozmieniać tylko nazwy postaci Po drugiej stronie Barykady jest dokładnie tak samo no, z pewnością tak, aczkolwiek yy, przeczytaj sobie, bo warto, a Stan Lee wcale nie jest taki fajny, jak wszyscy myślą. Wiem, on wyłudził wiele postaci, mniej więcej. Tak, no tak, tak, tak jak teraz tak, powiedziałem, tak. Steve Ditko i Jack Kirby, a wszyscy mówią, że Stan Lee stworzył Spidermana, no nie? Dobra, ale mniejsza z tym, grając w gry Spidermana, już pomijmy tą słabą pracę kamery, bo to jest w każdej grze, ale nie mieliście pewnego dysonansu, że ten Spider-Man strzela sobie po prostu siecią, zawsze się o coś zaczepia? Jesteś na najwyższym tak, budynku, tak. a tu nagle on strzela i tu tam gdzieś się zaczepia i po prostu tak. leci? Ale w właśnie ten łeb of Shadow, z tego co pamiętam, Jacku, to... Kurde. Nie, nie powiem ci na 100%. Może masz rację, tak. Bo w sumie... Nie wiem, mi się wydaje, że łeb of Shadow to wyglądało mniej więcej tak, że Spider-Man jak się przyczepiał do czegoś, albo może nie do końca przyczepiał, tylko jak ten na sieci to przyczepiał się do końca ekranu i to było na mnie to frustrowało, bo inaczej chyba to wygląda w rzeczywistości. Znaczy w, w Ultimate w Spider-Man, w z tego co pamiętam jak grałem dawno, dawno temu, bardzo fajny tytuł cel shadingowy, to jeżeli nie było wysokiego budynku, to nie miał się o co zaczepić i tą sieć zawsze da, dawał krótszą na jakiś najbliższy budynek. Wtedy zamiast po prostu lecieć jak na huśtawce, to się po prostu przeciągał, więc... No tak, tak, a, tak. tak, tak, tak, tak, tak, tak to było jeszcze w miarę nieźle rozwiązane. E, ja, ja nie zwracałem na to uwagi, ze względu na to, że, że po prostu mi się to zajebiście zawsze podobało, tak? Między tymi budynkami tak z, zasuwasz na, na tej sieci. To było świetne, więc dla mnie to ryba czeka się zaczepia, czy się, no. nie. To, wiesz. No to jest takie małe, zwykłe czepialstwo, ale jak już ktoś, ktoś to zauważy, to jednak to potrafi zepsuć trochę to znaczy. No to w filmie przecież <laughs> pamiętam były urywki, że to jeszcze jak e, Tovi Maguire grał tego Spidermana, że e, budynek budynek z lewej strony, a, a siedź gdzieś z prawej strony odchylona gdzieś w górę i, i nie wiadomo o co. O, o chmurkę chyba. Dużo było takich błędów właśnie w filmach. Jeżeli chodzi o Tobiego Maguire'a, to jedyne dwa spiderder-man, jakie uznaję, to jest pierwszy z Green Goblinem, na którego powst na podstawie powstała gra, o której powiemy z kiedyś. Nie mm -hmm. wiem kiedy. I drugi, czyli ten z doktorem Octo-Octaviusem trzeciego filmu po prostu nie uznaję, to jest... Nie. Nope, nope, nope, nope. Dobra chłopaki, zamkniemy tego Spidermana, już się na, na nim nie, nie, nie pasmy. Nie rozwodzimy. Tak, nie, nie pasmy się, się na nim. No Gry ogólnie były na pewno słabsze i to nie był ten poziom, co przy Batmanie chociażby. Więc e, jedziemy z kolejną grą, e, Piotrze. Wybierz, wybierz to kogoś. Masz całą listę, mogę o. ci jeszcze podrzucić masę tego, jeżeli chcesz. Wiem, się zastanawiam tylko, że wiesz, to za to mi podrzuciłeś, żadnym nie drałem. Hmm. To jest ten błąd. Dobra, to teraz następny. Znaczy z posiadacz nie? To, Więc, to, to może, no, no, wiesz co, Jacku, z ja mam... Posiadacz Xboxa, poczekaj chwilę. Xboxa bo, e, Naruto. Blue Dragon. Ja mam... Tak, każdy słaby. Blue Dragon był na podstawie komiksu? Mangi, z tego co pamiętam. A, mangi, nie wiem, czy najpierw tak. nie była gra, a później manga. Wiesz co, Jacku, to dokończ to co, to, co napisałeś, wiesz? Tak, zróbmy, bo ty grałeś w te gry, a my nie. No dobra, to za sobie wam to biorę. Ej, dobra, nie mówcie, że ty... żadnego Dragon Ball'a nie Wiem. graliście. Nawet no, w Mugena. No w Mugena to was. każdy grał na lekcjach informatyki. W Dragon Ball'a graliśmy. No i słuchajcie, no... Dragon... Ja nawet grałem teraz w, w Dragon Ball Sinover. Podobno tak. zajebisty. Beznadziejny. Podobno jest... <laughs> <Beznadziejny, laughs> zajebisty. W jakim beznadziejny. sensie beznadziejny, bo słyszałem od wielu fanów Dragon Ball'a, że jest bardzo fajną grą. Pod względem, pod względem popularnym i pod względem samego uniwersum, jest super, bo masz postacie po prostu z całego Dragon Ball AGT i... Wiadomo, i takie wymieszanie z, po prostu, nie wymieszanie tego... Wymieszanie z poplątaniem po prostu. Nie ciągną tego, co już wszystko. było, tylko dają coś nowego, ale dalej w tej konwencji, co, która była. Tylko po prostu zmieniają składniki, tak, jest, przedstawiają sobie imiona. Tak, a jest parę zreszytów, które mi na przykład przeszkadzały, czyli kamera jak zwykle. No to norma, to też w każdym Dragon Ballu, chyba, że mówimy Te o tych... ten Kaiji, które były tak z boku widoczne albo hmm, Ultima okay. coś tam, to wtedy tam bez problemu pracowałem. No, ale w ten wersji jest problem z kamerą, problem ze sterowaniem, no i problem grafiki. Ja na thread, która jest wydana w 2015 roku i mamy nowe konsole, mamy świetne komputery, dostajemy po prostu postacie, które są w self shadingu i mają tekstury, nie wiem, poniżej 720p. Po prostu, ja nie wiem, kto to tworzy, ale może Japończycy tego nie zauważają, ale ja jako Europejczyk jak najbardziej tak. Czy wiesz, jak ktoś zwraca uwagę słaby. na grafikę, to wiadomo, że go to zaboli, ale spójrz na to tak, że te postacie nigdy nie były jakoś mega szczegółowe. Ja, nie no, ja, Dobra, ale jednak jesteś w stanie zrobić to jest trochę lepiej, na tyle by ta gra na 40-celowym ekranie w 900p nie wyglądała szkaradnie. A ona wygląda szkaradnie, przynajmniej u mnie. Chwila ciszy no. dla wszystkich zmarłych po usłyszeniu eee, tego. Ja, ja sobie myślę, że chyba najlepszą kamerę Kamer... <gryw> najlepsza kamera była w Mugenie, nie? Najlepsza była w Mario, jak taka chmurka latała za tobą i <gryw> koleś kamerzysta o, tak. e, No słuchajcie, jeżeli chodzi o gry z Dragon Ballem ja grałem na przykład, y, pamiętam na Playstation 2 parę gier, właśnie Dragon Ball i mi na ogół podobały się te gry tak w miarę i wszystko co teraz wychodzi z Dragon Ballem, no jest, no jest stosunkowo przeciętne, przeciętne są, są te, te tytuły no nie oszukujmy się, tu nie ma takiej świeżości dajmy na to, jaką właśnie zrobił dalej nasz w sumie ukochany Batman będziemy mówić o tym Batmanie, bo to chyba jest na, naprawdę chyba najlepszy i odzorowany najlepiej odzorowany komiks Aczkolwiek no... Już powiedzieliśmy, że Deadpool jest lepszy. No tak. hej, Znaczy, no tak. ustalmy tak. Ale to, to Batman, no Seria Arkham... Ja, ja, ja seria no, no. Arkham jest bardzo dobrze odwzorowanym komiksem. Najlepiej odwzorowanym komiksem. Znaczy, komiksem, światem komiksowym. Ale Deadpool mhm. jest najlepiej, najlepszym odwzorowaniem postaci. Mhm. No, dobra. Umówmy się tak w ten sposób. Dobra. Nie, niech tak będzie. Więc ten Dragon Ball... Powiem ci, że, że mimo wszystko... Yy, Wyszedł sobie ten Dragon Ball, też właśnie słyszałem, że podobno dla fanów jest rewelacyjny, ale dla normalnego, takiego przeciętnego człowieka, który może nie, nie ogląda Dragon Ball'a, bo, bo, bo nie musi oglądać Dragon Ball'a, żeby grać w Dragon Ball'a, na ogół tak jest, to tam chyba za bardzo nie ma czego szukać. Jacku, weź jeszcze jedną grę i przejdziemy do zielonego tematu. Jeszcze powiem tylko o Dragon Ball'u i możemy Aha. już przejść do zielonego tematu. Dobra. Nie ma tej rewolucji, ponieważ prawdziwą rewolucją dla tej serii było Sparking Meteor właśnie z PlayStation 2, mhm. które prawdopodobnie jako pierwsze sprawiło, że mogliśmy zmieniać poziomy naszego bohatera w trakcie walki. Nie poprzez mhm. wybieranie postaci, ale po prostu podczas walki. I pamiętam bardzo dobrze, jak pierwszy raz zmieniłem się z Goku Normal w Goku SSJ i nie musiałem przy tym wybierać postaci albo zmieniać rundy i to było mega, tak? I to jest najlepszy tytuł Dragon Ball'a, w jaki kiedykolwiek gram, jaki kiedykolwiek wyszedł. Możecie rzucać we mnie kamieniami i innymi widłami. Ale ja tak twierdzę i jeżeli Namko Bandai... I tak ma być, tak, tak Ki rzekłem, no nie? Ale okay. jeżeli Namco Bandai powie, zacznie robić kolejnego Dragon Ball'a, to niech robią Parking Meteor 2 ja będę w niebie. Mhm. Dobra, więc Jacek będzie w niebie. więc e, nie ożywicie. Za pomocą smaczek kul. E, tak, tak. O, to ja, ja bym wymyślił inne życzenia. Dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o, o tego Dragon Balla. Przejdźmy może, już tak jak Jacek mówi, do, do zielonego tematu. A Zielony temat to był temat Piotrka, więc Piotrze. Powiedz tą nazwę poprawnie no. teraz. Injustice. Gods among us. Oh yeah. Dobra, więc... Uh tak, więc tutaj mamy chyba trochę odwrotną sytuację, prawda, bo gra wychodzi pierwsza a komiks wychodzi później, albo nawet tak. na... równo z grą Znaczy to nie do końca Dobra. tak odwrotna sytuacja, ponieważ już miał być taki patent w świecie DC był mhm. mniej więcej w świecie mhm. DC ale nie, w nie na taką skalę i nie tak pokazany o, tak powiem mhm. dokładnie tak było, ale nie jedna rzecz dlaczego o tym mówimy, bo tak naprawdę nie ma żadnej innej gry. Chociaż nie. Marvel vs. Um, Super Fighter to było coś podobnego. Chociaż w Injustice tak naprawdę walczymy tylko postaciami. ze stainy DC. Ze stainy DC. Co jeszcze? A. I najważniejsze jest to, że ta gra naprawdę ma historię. która. Jest słaba w porównaniu do komiksu, według mnie. Jest. Słaba, tak, tak, tak. Zgadzam mm -hmm. się. Nie, no znowa... Dobre, Słuchajcie, no, przeszliście Injustice'a grę? Wiele mm -hmm. no to tak, no to, to tam, wiecie, tam historia polega na tym, że musi objąć każdego fightera prawda? I to no. było bardzo dobre zagranie według mnie. Tak. Poznałeś okay, każdą ale... postać, mogłeś pograć, wybrać Tak, tak, najlepszą. tak, ale przez to, że musieli powiedzieć o każdej tej postaci, ta fabuła na pewno będzie gorsza niż w komiksie, w której nie ma wszystkich postaci, tak? Zobacz, że teraz, ja tylko nie wiem, ja jestem prawie na bieżąco, w trójce mamy Konstantina. Jest praktycznie główną postacią. Ale w Injustice, A, God Among Us, Year 3, czy... E, rok trzeci, tak. A nie spoiler, w... ja dopiero skończyłem drugi. Czekam, aż no, będzie cały to, trzeci. To, to akurat nie taki duży spoiler, ale pojawi się Konstantin, gdzie w grze go nie ma. A w całym trzecim roku praktycznie on będzie grał główne skrzypce, więc... Dlatego fabuła w komiksie jest dużo lepsza, ponieważ on, oni mogą robić, co chcą, tak? A... No dobra, ale spójrz na to tak, że Injustice wyszło już kawał czasu temu, a komiks dalej wychodzi, więc... No tak, tak, w ogóle komiks nie miał wych wychodzić tyle lat ogólnie, to, to nie miało być 5 lat. To miał bo... być one shot dodawany kiedyś do kolekcjonerek gry. Dokładnie, znaczy one shot, ale, ale miał pociągnąć ten cały rok, dajmy na to, te 12 zeszytów. Z tym, że wyszło im to, zajebiście im to wyszło i naprawdę to jest dobry komiks. W związku z tym pociągną to 5 lat. Teraz akurat, to taka ciekawostka, bo trochę w tym siedzę. Trzeci rok się już praktycznie zaraz skończy, albo już się skończył. Znaczy ja już mam dwunasty numer, więc można powiedzieć, że już się skończył. Więc zaczyna się czwarty sezon i już będzie inny scenarzysta. Więc może być trochę niższy poziom tego. Na 100% będzie 5 lat, więc został jeszcze rok czwarty i piąty. I w, w czwartym odcinku będzie się dużo mówiło o bogach. A nie, nie ma zbyt dużo... Znaczy nie, no w sumie jest Ares chyba z tego, co pamiętam w grze. Nie, no jeszcze się, była. pojawia się, pojawia Atena. Atena jeszcze tak. była, tak, tak, tak. Więc w czwórce będzie dużo informacji o bogach. No i komiks teraz powstaje co dwa tygodnie. Normalnie wychodził co miesiąc, teraz zrobili co dwa tygodnie. No, ale umówmy się, no. gdyby nie dra. Gdyby nie dra, to tak naprawdę... Komiksy w ogóle nie Nie, nie, nie, to tak, starać, nie? To, to na pewno. Dla, dlatego pomimo dosyć przeciętnej, średniej gry, mamy zajebisty komiks. Naprawdę mamy komiks na bardzo dobrym poziomie. Słuchajcie, w tym komiksie się dzieje tak dużo, jak w Grzotron. Wszyscy mogą zginąć, to jest dobry przykład tego komiksu. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak giną wasi ulubieni bohaterowie z DC, zapraszam do tego komiksu, bo tam naprawdę sporo się dzieje. No. Mhm. Ja nie Słuchajcie, wiem, czy no... tak naprawdę ten komiks by nie powstał, ponieważ już kiedyś było takie starcie między Batmanem i Supermanem, okay. tak? I Słuchaj, po prostu ale dorzucili. Batman i Superman to w ogóle jest inna para kaloszy, bo to jest takie klisze, które jest wymyślone jako przeciwności tych, tych, tych, tych dwóch postaci. I umówmy się, to powstało w ogóle już dużo, dużo wcześniej. Ale sama sobie forma Injustice, gdzie mamy wszystkich bohaterów, którzy walczą wszyscy przeciwko sobie tak naprawdę. Bo to nie tylko dobrze przeciwko z, złym, ale także wewnątrz złych, źli przeciwko sobie i, i dobrze przeciwko to sobie. To też już było. To byłoby. Tak, tylko... Nie na taką skalę, to się nazywało Flashpoint Paradox. Tak, tak y było. Tak, y Jacku, może to już wszystko było, ale nie było to na pewno na takim poziomie. No to wiadomo. No właśnie, o to chodzi. I, I naprawdę do, do rysunków mogę się przyczepić, bo oni się zmieniają, ci, ci e, e, boże. R, rysownicy zmieniają się, ale do fabuły no dla mnie mistrz. Jedno pytanie, pamiętacie jak się nazywał komiks, uwaga będzie spoiler, chociaż nie wiem czy to w ogóle jest spoiler, w którym w serii Batman nie zginął ojciec Bruce Wayne'a, tylko sam Bruce Wayne, a Jokerem okazała się jego matka? Pamiętasz, jak ten komiks się nazywał? Za cholerę nie. Nie, nie, nie, ja z tych starych komiksów A ty pamiętasz? Nie, nie. No właśnie, nie pamiętam nazwy, ale komiks jest zarąbisty i polecam każdemu. To wpiszcie sobie to, to nasze zapytanie w Dudlach i na pewno wam wyskoczy. Tak. tak. Słuchajcie, a jak tam gierka? Graliście dużo w tą grę? Ja nie dość, że przyszedłem, całą to przyszedłem, praktycznie wszystkie wyzwania. O kurde, i... a tych wyzwań trochę było, powiem ci no było ale e, robi, nie robiłeś ich na 100% oczywiście bo tam chyba można było trzy, trzy gwiazdki chyba mieć w każdym wyzwaniu no, tak nie robiłem, znaczy no celaka nie mam zrobionego z tej gry, nie bo... to jest w ogóle unreal to, to jest kompletny unreal chyba musiałbym sobie kupić arcade do tego, żeby, żeby to było tak i, i non stop grać, tylko i wyłącznie w to tak, ale ogólnie drało się mi bardzo przyjemnie i bardzo mi się podobał, podoba ta wersja, że jest po prostu alternatywny świat i to jest całkiem fajnie wymyślono, przynajmniej te skórki postaci, które, na których też mogliby zarabiać, a, a raczej to się gdzieś tam się wymyło. Mhm. Chyba jedyną skórką dodatkową, jaką mam, to jest na Arrow, na, na Dream Arrow, skórka z, z filmu, z tego, z serialu, nie? Mhm, mh tak, dobra, więc słuchajcie myślę, że możemy pomału zakończyć temat słuchajcie drodzy słuchacze, co wy myślicie jakie macie wy może e, gry na podstawie komiksów może coś ciekawego e, macie i chcecie się tym podzielić, to są e, nasze komiksy i nasze gry oczywiście ty, tych komiksów i gier na ich podstawie oczywiście jest dużo więcej, a no, ale nie powiemy o wszystkich bo nie mamy na to czasu za tydzień porozmawiamy sobie o filmach na podstawie gier, dajmy na to na pewno ja powiem o Mortal Kombat ja na najpierw... pewno o webolu. Tak, e, więc O Mortal Kombat bardzo chcę powiedzieć Tym bardziej, że niedługo wychodzi nowy I to właśnie jest przykład, w którym najpierw wyszła gra, a później film e, Dobra, więc e, to tyle Jedziemy do tematów growych Wiesz co, Piotrze, zacznij, bo masz dwa Ja mam jeden, to będziemy się wymieniać Zacznij dobra. od drugiego tematu, proszę Dobra, to od drugiego Hurry in the Blind Forest To jest gra, która jest przezajewista. Popieram Że się tak wyraża to jest po prostu gra przepiękna, Ma przepiękną grafikę, rysowaną, ma przepiękną muzykę, całkiem fajne sterowanie, naprawdę ciekawą fabułę, mechanikę i się cholernie często w niej ginie. I to jest bardzo ciekawe, że gra ładna i w ogóle przepiętna, wydająca się nam grą dla dzieci jest trudniejsza niż w rzeczywistości. Albo nie, może inaczej, w rzeczywistości jest trudniejsza niż to by się wydawało. No i teraz cała rzecz polega na tym, że Ori specyficzną mechanikę. Bo to, że jest platformówką, to każdy widzi. To, że wszystko praktycznie może się tam ruszać, to możecie sobie zobaczyć na każdym filmiku. Ale mechanika związana np. z zapisywaniem gry działa mniej więcej dość podobnie jak w Dark Soulsach, gdzie w Dark Soulsach po prostu szukamy podniska. podniska. Dokładnie. A tutaj Ori zbiera powiedzmy takie orby many, i jeden orb many to może być wasz jeden zapis, więc faktycznie możecie zapisać w każdym momencie, jeżeli macie odpowiednią ilość many. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której wiecie, że za chwilę macie boca, wam została jedna mana i teraz zapisać, czy zostawić sobie na jakiś super atak. I to jest na tyle ciekawe, że trzeba jakby zarządzać to jednym zasobem, żeby cokolwiek zrobić, a następnie dochodzą do tego jeszcze umiejętności dodatkowe z drzewka umiejętności, do którego mamy dostęp bezpośrednio z miejsca zapisu, więc nie mamy dostępu do niego z każdego miejsca, gdziekolwiek będziemy, tylko trzeba zapisać grę, wejść z tego miejsca, gdzie się zapisało do drzewka umiejętności, wybrać dane umiejętności i, i, i wyjść i, i lecieć dalej. Jest to bardzo ciekawe i dość trudne. No i Ori niestety bardzo często ginie. Jest to tak cholerna dra, że... Ja po prostu rzucam padem, ale na autogramie. Mm -hmm. Syndrom sztokholmski. Nienawidzisz, ale kochasz. Tak, bo to jest taka piękna gra. Znaczy Bardzo mi się podoba to, że całe mapy się ruszają. W sensie wszystko, dosłownie wszystko możesz w tej chwili zacząć poruszać. I to naprawdę, jeżeli się nawet nauczysz, że w tym miejscu to są kolce, a w tym miejscu to za chwilę Cię upadnikami, to zawsze się zdarzy tak, że ten kamień, albo na przykład za wcześnie on na ciebie wpłatnie, albo ty już przelecisz i ci się wydaje, że wszystko OK, a tam następna rzecz się nagle pojawia, nie, w ogóle nie wiadomo skąd. I tam się po prostu tak wszystko rusza. No nie da się tego opisać po prostu słowami, tak dobre to jest. No. Nie wiem, ty Jacek grałeś? Liznąłem trochę na pececie i po prostu powiem tyle, że Sony płacze, że nie ma tego u siebie. Niech płacze. Naprawdę niech płacze. Nie, niech płacze. Yy, Jasku jak grałeś, to, to chyba nie ma jakichś dużych wymagań na pececie. Na moim poszło spokojnie, więc. Bo, bo, bo, no właśnie, bo tak sobie myślę, bo, bo nie mam e, łoniaka, więc, e, więc jedyna opcja to PC. Więc... Ile kosztuje ta djela na PC? Nie? Tyle samo, ile na łonie, czyli 70 zł? Chyba 79. O, czyli, a, czyli łan wygrywa bo ma tańsza djela. E, tak, zdecydowanie, one wygrywa. Dobrze, Piotrze, więc ty ogólnie polecasz, no niestety, ja ci nie pomogę w tym tytule, bo, bo nie gram. Wiem, że jest fajny, wydaje się bardzo fajny. E, Jeżeli ktoś ma one'a i, i się zastanawia, czy dokupić, to, to to jest must have. Po prostu jest to must have, trzeba to kupić od razu, nie, nie czytać na nic innego. Chyba, że ja mam takie dziwne przeczucie, że kupiłem tą grę, a ona dosłownie w kwietniu jest zapowiedziane, że będą podwajają w wersję gier ilość gier w Goldzie i coś czuję, że Ori może tam wejść. No bo nie, nie. To, to by, to... A bardzo, to jest bardzo możliwe ze względu na to, że dodają teraz do Golda takie gry, że to są, wiesz, gry wydane dosłownie niedawno. Bo teraz e, przecież no, było e, Rayman Legends, który na łanie pojawiło się no, ile rok temu i to nie jest gra stara. I to samo może być z Ori, że oni rzucą to, bo będą mieli dwa sloty na łanie. Na jedną, jedną grę i, i na drugą jakąś cokolwiek innego, tak? Więc Oriz zajmie jedno, a sobie wezmę nie wiem, jakiegoś innego. No je, ja jestem ciekaw. A tak, Piotrek, z ciekawości, kupujesz Golda? Jak najbardziej kupuję Golda. Nie, Bo, bo z tego co wiem, to chyba nie jesteś jakimś multiplayerowym graczem. Mm, nie jestem, ale Golda kupuję z względu na to, iż daje mi przede wszystkim darmowe grę. Mhm. Znaczy, I naprawdę daje, Ale naprawdę daje. Nie to, co Sony. Nie, właśnie znaczy, w Wanie już tak w Wanie nie daje. Na łanie znaczy to inaczej, nie do końca daje, na 360 daje, Daję, tak. a na łanie polega to na tym, że... Tak jak przypisują ci się gry do konta i dopóki płacisz, to je masz, na przykład skończy ci się gold i przez miesiąc nie drasz, to nie masz dostępu do tej gier, które, które gdzieś tam sobie z golda sięgnąłeś, ale jak znowu zaczniesz płacić, to dostęp do tamtej gier jest ci oddawany. I, identycznie jest na PS4. Chyba, że ci zabiorą więc... grę, ponieważ została wycofana i przestałeś płacić, więc... Tak. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o Ori, więc słuchajcie, no polecamy, ja chętnie bym w to pograł, ale nie mam możliwości. No to zainstaluj na PC, no ja Chcecie. Cię... No, ja mam ile? 8 giga RAMU 4 no. prostka, a na karcie 1 giga i to śmiga. To jest gra e, Microsoftu Piotrzej? To jest gra pod szyldem Microsoftu. Bo, bo może jakiś gra... cień szansy, że będzie u nas? No, no, cień szans wiesz co ja nie widzę tego za bardzo żeby Ori wyszedł na, na Sony ze względu na to, że nie ma jest to typowy exclusive w ogóle exclusive, exclusive, nie czasowy. to jest przez Moon Studios które jest tam w kieszeni u Microsoftu więc. No, okay. dokładnie, wiem. o właśnie Moon Studios tak samo jak i insomnia u, u Sony wiem, wiem znaczy, no mnie teraz jest hello! No wiem, no po prostu się śmieje, nie? Dobra, więc tak, Ori, Ori, słuchajcie, drodzy słuchacze, polecamy jak najbardziej. Ja tylko powiem krótko o tym rajdzie, słuchajcie, już za pięć dni wychodzi gra, nazywa się Ride. Będzie to gra, w której się ściga motocyklami. Jak wiemy, nie dużo jest takich gier, można powiedzieć, że w ogóle praktycznie takich gier nie ma. Więc ogólnie jest bardzo duża posłucha na, na tego typu tytuły. Jest do demo e, na PS4, na Xbox One pewnie. Też masz Piotrze. Słuchajcie, to są wyścigi mógłbym powiedzieć takie semi-arcade. Trochę jest tam tej symulacji, trochę tego arcade'u tak pół na pół. Drive Club e, na motorach. E, e, chyba jeszcze je, drive, no dobra niech będzie. Drive Club, drive, drive club na motorach. Oczywiście nie wygląda tak dobrze. Mogłbym powiedzieć, że modele motorów są dosyć nieźle wykonane, aczkolwiek otoczenie jest stosunkowo przeciętne. No, na, na nowej generacji nie powinno tak być, tak mi się wydaje. Słuchajcie, sama gra jest stosunkowo ciekawa, fajnie mi się w to gra. Grałem kiedyś w taką grę, nie wiem czy pamiętacie, na PS3, ona się nazywała Tourist Trophy. I to była gra, w której można powiedzieć, że twórcy od Gran Turismo maczali palce w wyścigówce, którą zrobili właśnie na... E, zrobili grę dla casuali po prostu. O, tak, tak, no. tak. tak, Tylko tylko bardziej chodzi mi o to właśnie, że były właśnie dobre wyścigi. To była kompletna symulacja właśnie Tourist od twórców Gran Turismo właśnie. A tutaj mamy akurat twórcy nie, nieznani, bo nie pamiętam tego dewelopera. Aczkolwiek to no, no, gra się całkiem przyjemnie. Tro, trochę mi przypominała Motoracera, nie wiem czy pamiętacie stare Motoracery, trzy części bodajże wyszły to, jeszcze na PC jak grałem trochę mi to przypomina, oczywiście mamy tylko i wyłącznie wyścigi, wyścigi, coś takie jak MotoGP i jest to stosunkowo przyjemne może to nie jest tytuł najwyższych lotów Grałem się w to bardzo przyjemnie. Na pewno tego nie kupię, bo nie jestem jakimś tam fanem motoryzacji w ogóle. Powiem tylko, że strasznie wkurzało mnie to, że się długo wczytuje. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie lubisz motorów, albo inaczej, jeżeli nie masz motoru, to nie ściągaj tej gry. Jeżeli masz, to możesz ją zobaczyć. Więc 95% osób jej nie ściągnie i jej nie kupi. No i, i, i w sumie ona taka jezu, jest. Nie, no to tak jest z wieloma grami, Bo to jest gra indie tak naprawdę. No znaczy i... tu masz y, pełny tytuł Ona kosztuje Pełny tytuł, ale ten tak naprawdę od Ale od czy to do dewelopera Więc nadal jest to gra indie Zaskoczę Was, mm. graliście w MotoGP? Graliśmy, no właśnie o... Studio Milestones robiło MotoGP I Studio Milestone robi Ride. Czyli to nie no. jest jakiś zewnętrzny developer, gierka indii klepana na kolanie. Oni wiedzą, a, co robią. Widzisz, a, widzisz, przecież, a wiesz, że mi się... Ale nadal jest, zewnę... nadal jest Indie, bo nadal jest niezależna. No, bo, bardzo możliwe, ale wiesz ile mi się wczytuje? Wczytuje mi się tak długo, że to nie może być Indie, bo indii się tyle nie wczytują tak mi się wydaje A, Nie, tam. dobra, więc tak czy się jak rajd jest stosunkowo przeciętnym słabym tytułem, więc no zobaczcie bo macie demo, to tyle jeżeli chodzi o, moj, o moją opinię na temat rajdu na pewno będę się trzymał daleko od tego tytułu, Piotrze i masz ostatnią gierkę, dobra jak wiecie na Xboxie jest coś takiego co się nazywa ID at Xbox i tam są gry niezależne głównie bo po to została ta, utworzona ta cała grupa Jedną z gier, którą ostatnio na się była pokazywana właściwie na jako gra, która będzie na, na Xboxie, była Dr. smite, czyli MOBA. Wszyscy w ogóle się dziwią, MOBA na Xboxie, w ogóle what, what the fuck. Jakiś czas temu ja się zgłosiłem do Alfy i czekałem, aż dostanę dostęp, już w ogóle myślałem, e, tam dupę z tego, w ogóle nic z tego nie będzie, nie, nie dostanę. I nagle dostałem dwa kody. Jeden z kodów jest już mój, drugi był także wykorzystany już na Bad TV, bo tam to wrzucałem. Nie wiem, kto go wykorzystał, bo nikt się nie odezwał. Po prostu wykorzystał i sobie poszedł. Wieśniak. No, nieważny Wieśniak. Ale w tej chwili gram w smajta i jestem zszykowany. Jak dobra jest to gra? W sensie grałem wcześniej na PC bezpośrednio i Myślałem, że nie, no taka ta MOBA moba z zapleców, nic ciekawego. A teraz strum na, na łanie i to jest w ogóle totalnie inna gra, w sensie inaczej mi się w ogóle gra na padzie. Nie wiem, jak oni to zrobili, <grym> serio, nie mam pojęcia, ale sterowanie jest tak dostosowane, że no nie wiem, nie mam ochoty podłączać klawiatury. Jak Nawet w każdym dobrym TPS-ie albo w ogóle grze TPP. A, tak, w ogóle dość ciekawe jest, jeżeli ktoś nie grał w mobę, no to. Dla ludzi takich to trzeba wiedzieć, że jest mapa, gdzie mamy dwie wieże, właściwie dwa obozy, no i różnie w zależności od mapy, czy to są trzy osoby lub pięć osób, walczą przeciwko sobie, żeby zniszczyć wroga. Takie proste. Oczywiście są wersje, gdzie, gdzie są jest jedna ścieżka, są dwie ścieżki, ale jest coś, czego w żadnej innej mobie nie było, czyli jest, co się nazywa, arena. I arena jest po prostu kółkiem, czyli areną, bezpośrednią, na niej walczą pomiędzy sobą frakcje, a moby przechodzą przez jakiś portal, który po przejściu tam danej ilości mobów po prostu się wysadza i dana drużyna przegrywa. I jest to dość ciekawie rozwiązane. Do tego kontrolowanie jest o tyle ciekawe, że macie parę settingów do, jakby do ustawienia, znaczy nie do ustawienia oni sobie stworzyli własne settingi i możecie wybrać, który wam najbardziej pasuje. I to jest na tyle ciekawe, że nie mamy z góry narzuconego kontrol kontrolowania tak naprawdę bezpośrednio, tylko jeden najważniejszy i najlepszy, tylko jest pięć bodajże, do. więc można sobie wybrać, który wam pasuje. No i tak naprawdę nie ma więcej co, co do powiedzenia. Może, może jedna wada, jeżeli chodzi o alfę bezpośrednio, to jest taka, że w tej chwili alfa działa na serwerach amerykańskich. No i pingi to no nie są za ciekawe. Więc dram, ale różnie to bywa. Czasami jest naprawdę całkiem spoto i nawet dra się ok, ale czasami po prostu myślę, że mógłbym w ogóle nie, tego nie uruchamiać nigdy więcej. Piotrze, ja mam do ciebie pytanie, bo ja widzę po screenach, że nie jest ciekawa ta grafika. Czy ona faktycznie nie, nie jest tak ciekawa? No, jest to... Jak sobie popatrzysz na każdą inną mobę, to graficzna nigdy nie, nie miała tutaj znaczenia. To tu chodzi o umiejętności, bo tak naprawdę cała gra się na tym opiera. Mhm. Poza tym pamiętajmy o tym, że gra jest drugą sieciową, mhm. więc e, też nie może być za dużo grafiki, bo dane, mogły, dane przez sieć mogłyby nie dotrzeć w znaczy, No No tak, no ale wiesz, no, tak jak sobie pamiętam final, no, ale... finala czternastkę, 14 która jest MMO, a, a to, no to to jest biedne strasznie, jeżeli chodzi o grafikę przynajmniej. No dobra, ale nie pamiętajmy finala czternastki do MOBY. MOBA ma specjalnie zaniżoną grafikę, nieważne na jakiej platformie, ponieważ mm -hmm. ma działać na jak największej ilości sprzętów. No tak, Dokładnie. ale oni przynajmniej, wiesz, podrasować pod Xboxa trochę, wiesz. Ale oni, nie, ale słuchaj, jak na grę, jeżeli chodzi o ogólnie o MOBY, Injustice wygląda najładniej. Nie ma, według mnie. Injustice? Bo, gdzie grałem już... Nie, nie, Injustice tylko no, Smite. Smite wygląda naprawdę bardzo. No, no, no. Naprawdę spoko, bo grałem i w Lola, i grałem w Dotę i grałem w tego blizzardowego, czyli. Heroes of Heroes Never, of the Red, jakoś tak. Nie, Heroes of the, Sm Heroes of the Storm. Storm. No. I wszystkie te trzy poprzednie gry tak naprawdę są z widoku z góry. No nic ciekawego tak naprawdę. Zobaczcie się teraz tak samo, oprócz tego, że Heroes of the Storm jest na postaciach Blizzard'a jest uproszczona tak naprawdę, więc dla takie entry level to w ogóle wszystkich pcham w stronę HOTS, żeby sobie zobaczyli jak działa mowa tak naprawdę. A Smite jest totalnie czymś innym, w ogóle odwróconym do góry nogami, bo Działanie z, z zapleców inaczej w ogóle się patrzy wtedy na mapę. I na przykład dla postaci, w której nie adram, czyli adram z głównie, gdzie muszę mieć widok na całą mapę bezpośrednio, muszę, yy, widok z zapleców jest naprawdę utrudnieniem. Muszę patrzeć, czy przypadkiem ktoś mnie z tyłu nie zachodzi, czy, nie wiem, z botu gdzieś mi ktoś nie podejdzie. Muszę patrzeć na paski moich sojuszników, czy przypadkiem im nie, sp nie spadają więc muszę ich uleczać wszystko, wszystko jest przemieszane jest to naprawdę trudne naprawdę wymagająca gra taka ciekawostka jest, że teraz jak było Intel Extreme Masters to SMITE także tam był tylko nie był w formie jakby jako konkurs tak? jako, jako dyscyplina sportu tylko ten tak żeby sobie podrać I to jest dość ciekawe bo może kiedyś w końcu będzie to sportem Mm -hmm. chociaż nie wyobrażam sobie osobiście drania na Xboxie w Smita. A ja yy, na powiedz na mi Piotrze, orientujesz się może czy wyjdzie na PS4? nie wyjdzie na PS4, jest to na przynajmniej na razie nic takiego żadna taka Aha. Y, informacja nie wychodzi Microsoft na tyle wspiera Smita że myślę, że może nie wyjść Aha, a, a powiedz mi, czy on wychodzi za darmo w takim razie? tak to jest gra, która będzie free to play i oczywiście skórki i tak dalej, to już będzie in purchase i dalej. Ta gra już na kąpie wyszła, czy ona wychodzi Tak, gra Smite jest od roku czy dwóch ostatnio. 2014. No to tak. No, no to od roku jest na PC-ach i ogólnie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta gra wygląda, no to osobiście. Znaczy osobiście. Możecie sobie sprawdzić na PC, żeby zobaczyć, jak to później może wyglądać na, na łanie. Z tym, że no, sterowanie jest totalnie inne, bo na klawiatura i jest inna niż padnie. nie? A tutaj w wersji Xboxowej naprawdę to totalnie zmienia całą grę. Mhm. Myślę, że o to tyle usłyszeliście od Piotrka. Będzie polecał, polecał użytkownikom Xboxa One przede wszystkim. Mhm. Przynajmniej, żeby sprawdzić, bo to gra będzie darmowa, więc mhm. No tak. To tyle. Słuchajcie, przechodzimy dalej do kolejnych tematów, przechodzimy do tematów kulturalnych. Jacku, czy chciałbyś powiedzieć o jakimś filmie ciekawym może? Znaczy są prawie same wasze filmy, ale większość <śmiech> z nich widziałem, więc tak. To... E, sorry, o Big Hero Six już mówiliśmy. E, nie, wspomnieliśmy tylko, A, ale nie powiedzieliśmy ale. w końcu, żeby nie spoilerować R Rafałowi. A o Whiplash nie mówiliśmy Aha, przy okazji O Oscarów? Ale nie mówiliśmy o całym o, o filmie jako o filmie. Hmm. Kto wrzucił Death Note'a? Ja, ja wrzuciłem, bo Rafał chciał. Film czy anime? Anime. Jest film, hmm. naprawdę? Jest. Ja, live action. No Dobra, Porozmawiamy sobie dzisiaj action. o Death Note w takim razie. Słuchajcie, Death Note, więc ja skończyłem bodajże go tydzień albo no dwa tygodnie temu skończyłem, ponieważ zrobiłem sobie dłuższą przerwę. No słuchajcie, to jest anime które ma tam koło 40 chyba paru odcinków. Na podstawie mangi. Na podstawie na podstawie mangi. Na podstawie e, słuchajcie, e, ja tak sobie wchodzę kiedyś sobie na ranking filmów i tak sobie patrzę, e, ósme miejsce Death Note, no nie? Tam pierwsze miejsce jakaś gra o tron i tak dalej, jakiś ta kompania e... braci pewnie. Tak, tak, tak. tak i tak i tak Patrzę ósme miejsce jakieś anime. Boże, jeszcze Death Note. Dobra, no, do, dobra, ściągnę, zobaczę co to jest. Słuchajcie, obejrzałem trzy odcinki i stwierdzam, że to jest najlepsza, jak yy, no, stoi, stoi obok Dragon Balla, ale wydaje mi się, że jednak, chyba Death Note jest lepszy dla mnie osobiście niż Dragon Ball, jeżeli chodzi o mangę. Słuchajcie, co dzieje się w tym serialu? To jest dla mnie bardzo fajny, psychologiczny serial, w którym naprawdę dzieje się dużo, w którym ostro główni bohaterowie rozkminiają. I naprawdę jest bardzo fajne. Może pokrótce powiem, co jest. Death Note, czyli, mamy jakiś dziennik, który zabija dokładnie, główny bohater. Pamiętacie imię głównego bohatera? On miał... Rajto. Ta... Jagami Rajto. Tak. Ach, Jacek musi pamiętać. Oczywiście, tak. Dostaje dziennik, w którym, może wpisywać osoby, ich imię i nazwisko, które zobaczył. Bo musi je zobaczyć i one umierają w sposób, w jaki sobie główny bohater wymyśla. A jeżeli no słuchaj... je wymyśli, to wtedy umierają na zawał serca. Tak, tak, tak, tak. Mhm. E, I słuchajcie, co główny bohater chce w ogóle przejąć kontrolę nad światem nie, mniej więcej, no, no może nie, nie do końca, ale, ale między innymi chce, żeby był ład i porządek i tak dalej i zabija wszystkich. Wszystkich jak leci. No i... Znaczy, naprostujmy, nie zabija wszystkich jak leci, bo inaczej znaczy, wyglądało, że jest Hitlerem, z... tak? Zabija no, wszystkich no, kryminalistów, jak jest. leci. Kryminalistów. Tak, to tak, jest, to. tak. Więc dajmy na to, że jest dobrym bohaterem, ale, ale ma tam swojego przeciwnika. Też właśnie taką osobę, która chce go rozkmina, kto, kto zabija, kto za tym stoi, w jaki sposób zabija, i tak dalej. I słuchajcie, przechodzimy przez to odcinki bardzo szybko, dużo się dzieje jest dużo psychologicznego podejścia do każdej sytuacji, szczególnie, że główny bohater jest bardzo mądry, bardzo inteligentny i bardzo wszystko planuje do przodu. On ma wszystko zaplanowane od początku do końca. Więc e, naprawdę, słuchajcie, to jest jedno z lepszych anime. Teraz będę... Skończyłem sobie Death Note, a, będę ten Atak Tytanów chciał obejrzeć, bo też słyszałem dobre opinie. Anime Ale... średnie, manga lepsza. Ach, ok. No, Shin The Kino tak. to jest najbardziej, tylko manga. Tylko manga. E. Anime jest takie ugrzecznione i takie... Znaczy, może nie znaczy umówmy się, jeżeli chodzi o Shindakin i od rodzin, to manga ma dużo więcej takich fabularnych rzeczy, dowiadujemy się więcej rzeczy o bohaterach I za to z anime ma typową akcję i tam się ciągle coś dzieje, jak są walki z tytanami, to widać, że oni to robią bardzo szybko i tego w manze można nie dostrzec tak naprawdę. Więc jeżeli chce się mieć pełne spektrum, Czytać mangę, oglądać anime. Dobra, więc tak czy siak, ja na pewno zobaczę mangę. Czytać nie będę, bo mam dużo komiksów. Tak czy siak, polecam wam Death Note'a. Zobaczcie sobie, jeżeli nie interesujesz się mangą, zobacz. Jeżeli nie interesujesz się anime, zobacz. Rewelacja. Death Note jest rewelacyjny. Jest to jeden z najlepszych seriali, jakie w ogóle kiedykolwiek oglądałem, ponieważ bardzo się w nim dużo dzieje. I naprawdę się dużo dzieje. Rewelacja. No rewelacja. Okej. Okay. Dodajmy jeszcze do tego, że jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tutaj dwie osie, które ze sobą walczą, czyli tak jak mówiłeś, Jagami Lighto i R, L? L, L, L, L tak, L, tak, L, tak L, mówi się L. po prostu R-u, ale tam jest L. I cały myk polega na tym, że L prowadzi ekipę, która chce złapać właśnie Jagamiego, ponieważ on nie wie, że on jest tym bogiem śmierci. I w tej ekipie jest właśnie Jagami, który stara się zmylić tą ekipę właśnie. Tak, Swojego tak, tropu. Potem tak. dzieje się jeszcze więcej wiele wątków, kolejni bogowie i ogólnie polecam również. Tak, tak. Myślę, mhm. myślę, że każdy, kto obejrzał Death Note będzie polecał dalej, bo, bo to jest rewelacyjny serial. Dobra, Jacku, to weź jedną rzecz i zamykamy ten kącik. No dobra, to skoro już mówimy o mangach, to powiem o Ansatsu Kyoshitsu. A no tak, no tak, tak, o tym. Będzie o tym recenzja na podportalu niedługo, więc tutaj będzie tylko niewielka wspominka. Powiem wam tak, nieważne ile razy obcujesz z jakąś kulturą i jej dobrobytem, tak? Czyli książki, filmy, muzyka, nieważne. Zawsze się powtarza jakiś tam motyw. Tak samo u nas wiedźmin, czyli fantazy, czyli koleś, czyli laski na niego lecą, czyli on wszystkich zabija i jest mega, tak? Ale mamy teraz Ansatsu Kyoshitsu. Czyli od samego początku nie wiemy, co się dzieje. Nagle, w pewnym momencie, w ciągu ułamku sekund, 70% księżyca zostaje po prostu zniszczone i lata dookoła. Po chwili na ziemi pojawia się jakiś dziwny stwór przypominający... No nie wiem, no. Hmm. Widzę, widzę Kałamarnicę, tak, tak. która zmienia kolor i jest mega uśmiechnięta, po czym narzuca jedno ultimatum. Cały świat ma rok na zabicie go. Jeżeli tego nie zrobi, on zniszczy całą ziemię ze wszystkimi ludźmi na niej. Plus chce nauczać najgorszą klasę w Japonii. Jako ich nauczyciel. I tutaj się zaczyna już totalna jazda. Boże, boże. Ponieważ ta cała klasa jako. dostaje dispensę od rządu światowego, że jeżeli zabiją tego potwora to staną 10 milionów jenów, albo 10 bilionów jenów, już nie pamiętam, oraz staną bohaterami świata. I cała manga opowiada zmagania między właśnie uczniami a nauczycielem, kiedy próbują go zabić, ale to nie wszystko, że ktoś tak nie do końca opiera tylko o to mordowanie, tak? Tam ten nauczyciel stara się być naprawdę dobrym nauczycielem, uczy te dzieci i stara się też pomagać rozwiązać ich problemy. To jest stosunkowo ciekawe, ale powiem ci, że brzmi to fajnie. Ty, Jacko, obejrzałeś to wszystko? Znaczy manga dalej wychodzi, anime zaczęło wychodzić oraz Aha. produkcję z live action, który będzie miał premierę za plus minus tydzień. I powiem tak, A, jeżeli no no. lubicie dziwne rzeczy i oryginalne rzeczy, to polecam, ponieważ sam nauczyciel, jak już rzucił ultimatum, że mają ludzie rok, żeby go zabić, zachęca klasę do jak najciekawszego zabicia go. Więc akcje mm. typu Zrobienie z jednego ucznia bomby, żeby zabić nauczyciela, albo na, na szpikowanie, nie wiem, piłki do baseballu jakimiś materiałami, żeby go zabić, to jest tam na początku dziennym. To jest też bardzo fajna kometa, to jest taki bardzo fajny kontrast, jest, że tutaj jest coś poważnego, a tu nagle jakieś tam, wiecie, gagi takie śmieszne. I... Mhm. E, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Trochę mnie tym zainteresowałeś. Nie... Jeżeli nie lubicie czytać, to polecam wam anime, ponieważ jest trochę żywsze niż manga, tak? Bardziej oddaje ten dynamizm tej postaci, tego nauczyciela, który się nazywa Korosensei, Sensei po jakimś czasie, ponieważ poza faktem, że on jest super inteligentny, może te swoje macki rozciągać, jak mu się podoba, zmienia kolory, to podróżuje też z prędkością Mach 40 i w anime jest to bardzo fajnie pokazane. Mhm, dobra, dobra, więc macie tutaj tytuł, który poleca Wam Jacek. Tak, więcej będzie na recenzji na Pad Portalu. E, tak, ja na pewno e, zobaczę sobie ty tą recenzję piszesz do mangi, a nie do anime, prawda? Do mangi Jacek... i anime oparcie o. I anime, oha. Tak, nie opierałem jeszcze o film, ponieważ wychodzi tak jak mówiłem dopiero za tydzień, więc jeszcze nie miałem wglądu w niego. Więc Jacek to poleca. Ja nawet się tym może tym zainteresuję, bo wydaje się fajne ale jednak e, anime. E, dobra, słuchajcie, i jeszcze na koniec oczywiście zo Zone. Dobra, więc powiem wam tak. Ogólnie rzecz biorąc nie mam problemu z, z, z remasterami. Dla mnie mogą sobie wychodzić. E, niech sobie wychodzą, w sumie mnie nie, nie interesują. Jeżeli mnie interesują, to i tak zagłosuję portfelem i je sobie kupię tam w jakiś sposób. Ostatnio sobie kupiłem The, The Last of Us. Boże, za dużo tych asów. The o, Last Guardian. Tak. The Last of Us Remaster sobie kupiłem ze względu na to, że mnie ominął ten tytuł i to był rok, w którym po prostu w tym samym roku zmieniałem też konsolę na, na nowo, nową, genera nową generację, więc oczywiście mnie to ominęło. Jednak nie wiem, czy słyszeliście, w tym tygodniu podali informację, że w lipcu wychodzi God of War 3 zremasterowany na PS4 oczywiście. Co chłopaki myślicie na, na ten temat? Na kolejny remaster? Boże, już, już żygam tym. Umówmy się, ta generacja to jest w ogóle Remaster Collection, to ja bym to tak nazwał. Bo nie dostajemy prawie żadnych nowych gier, a jeżeli już je dostaniemy, to są pod szyldem, um, nie wiem, Halo, Master Chief Collection, DMC, Definitive Edition, i wszystko jest remasterowane po prostu na hama. No jest właśnie, jest. I, <coughs> i tak, nie i, wiem. I, i... Jeżeli chodzi o God of War, to ja się pytam, czy on jest naprawdę tak potrzebny na PS4. Jeżeli chcecie zrobić na PS4, to zróbcie nowego. Słuchajcie, i to, to jest jeszcze dosyć ciekawa sprawa, bo zobaczcie, że God of War 3 wyszedł w 2010 roku. Sprawdziłem sobie to wcześniej. Po paru latach wyszedł ten ostatni God of War, Uncension, czy jakoś tak, mhm. wstąpienie, tak, który był stosunkowo słaby. I i oni, nie wiem, twórcy czy deweloper, remasteruje nie tego ostatniego, co wyszedł, tylko trójkę. Co też jest trochę dziwne, że nie remasterują No nie wiedzą w tamtego, no. Czego ty chcesz? Była <laughs> no, słaba, nie wiedzą w tą dremu. Bardzo możliwe. Aczkolwiek, słuchajcie, no, czy jest sens remasterować ten tytuł ten tytuł ładnie wygląda, on w dalszym ciągu ładnie wygląda. Jakbym go odpalił na trójce, to na, to na pewno nie czułbym się, że nie wiem, gram w jakąś starą grę, czy gram faktycznie na starej konsoli, on ładnie wygląda. Powiem wam, że 5 lat już minęło, tak? Od, od premiery tego. No słabo, no i ja już teraz patrzę, jak LittleBigPlanet Planet 1 będą remasterować. Albo, albo no, yeah. no nie, no ja już, ja już, albo y będą znowu remasterować. Master FIFY no, 15, to... na to czekam. No nie, o, to, o, to, to o, o, już się robi co, się... coraz gorsze, bo wie, wiecie... Jeszcze rozumiem remaster Metro. Tam porozmienili. GTA odświeżyli. Okej, okay, też to rozumiem. Rozumiem The, The, The Last God of Us. Last tak, The, The Last of Us. Też rozumiem, bo to była gra, która wychodziła pod koniec generacji, czy nawet ten Beyond, co, co będzie wychodził remaster. Też to rozumiem, to jest pod koniec generacji, ale nie rozumiem gry, która 5 lat temu wyszła na PS3, która ładnie wyglądała, oni to będą jeszcze remasterować. Tak jakbyś teraz, oh Boże, Piotrze na Xboxa One dostał zremasterowanego Alan Wake'a. Ale chciałbym. Aha, no okej. Okay. Super. się to jest podejście, znaczy wiesz... No tak, um, no. Tak, samo, tak a, samo jak przez długi czas były jakieś plotki. A ostatnio właśnie, wczoraj, czy na dwa dni temu, jakiś lat, pojawiły się plotki o Tears of War, jako że miałaby się pojawić, nie wiem, ten Finish Collection, czy coś w tym rodzaju. No i dostaliśmy info bezpośrednio od dewelopera, że nie, nie będzie, nie robią remastera, bo to w ogóle bez sens. Po co to robić? Robimy inne projekty związane z Dircami, mm -hmm. no i spoko, nie? No tak. No i teraz się zastanawiam, czy te nowe projekty związane z Dircami to będą nowe Dirce, a dodatkiem będzie remaster. Mm -hmm. <laughs> Tak, więc tak, tak, tak, tak, tak. tak. Wydaje mi się, że też słyszałem, że coś tam ma wyjść właśnie z remasterowanego. Zobaczcie na... Może macie wgląd do sprzedaży. Zobaczcie sprzedaż. Mamy, mamy na, na piące Devila odświeżonego, mamy na dziesiątce Snipera odświeżonego, na dziewiące jest Zo Zombie Army Trilogy, to jest trilogy... Na czwórce i siedemce mamy Minecrafta odświeżonego. No. Dokładnie, więc <śmiech> słuchajcie, no... Sorry, no ale gramy w same remastery. Oczywiście pierwsze miejsce to też GTA, które wyszło tak naprawdę, na dobrą sprawę półtora, no to półtora remasterem, roku nie? temu. Jest w pewien sposób remasterem, tak. więc Słuchajcie, no nawet po głupiej sprzedaży widać, że gramy w remastery, no i najgorsze jest to, że my w nie faktycznie gramy. To nie jest tak, że psioczymy i mamy to w dupie, bo nie mamy to w dupie, bo my te gry kupujemy, tak? Pokazuje to właśnie sprzedaż, no i no sami jesteśmy sobie winni w pewien sposób. No no, znaczy, no jesteśmy, no zobacz, tak samo jak wyszło Dream Fandango, które jest remasterem bardzo starej gry, tak. jednej z pierwszej na Playstation i wszyscy mają, że dra, oczywiście jest super i tak dalej, że całkiem fajnie się w to dra. ale z drugiej strony no jak mówimy, że fajnie się w to dra, to, to co robią deweloperzy? Biorą starą grę i po prostu przepisują ją z, ze starego pc tam na nową tą podbijając trochę teksturki i, i mają nową grę no. mhm. więc to, prawda jest taka, że sami sobie strzelamy w kolano chcąc nowe gry, a zarazem płacąc deweloperom za stare gry tak, zobaczcie w ogóle jeszcze ile tych niemasterów będzie w tym roku bo będzie dużo tych remasterów w tym roku to jest słabe, jeszcze te sleeping Dogs też wyszły, no nie wiem no jeżeli nie grali, no słuchajcie, no gadowol, czy no przeszedłem to, wycalakowałem i nie wyobrażam sobie, żebym miał to jeszcze raz kupić bo po co? kupisz to dla, kupisz to dla następnych trofików znaczy podobno du, du, dużo <śm> te, <duszel> dwa razy platynę w tej samej grze no czemu nie w sumie podobno dużo rzeczy tam pozmieniają słyszałem, że wszystkie komnaty od podstaw robią I ja wiem co powinni zmienić no. Walić dubbing polski. No tak. <głos> to, Ale ja serio mówię. Nie serio no, znaczy, mówię, bo mi się nie podoba. Znaczy, powinna, powinna być możliwość wyboru, tak? Nie lubisz Bogusia? ze usa Tak. Więc słuchajcie, no, tro, trochę psioczę tutaj na Sony, że robi remaster Gadowora bo ja już mam dość, no zaraz będziemy mieli remastery Gran Turismo, albo remastery Little Big Planet, albo remastery nie wiem co jeszcze Unchartedów, czy innych tego typu gier od Sony, które wychodziło na poprzednią generację, Żygam tym nie chcę... ja chcę remaster master, master. Ja chcę rima... nie, nie, nie, ja chcę remaster Destiny o o, o fabu... nie. To nie. Będzie... tym razem Dobra. będzie fabuła a, właśnie, w, w, w przyszłym miesiącu chyba Borderlands'y, tak, e, wychodzą. Handsome Jack Collection. A, super. E, no, więc... E, no nie, o Boże, no cóż. Jesteśmy w takich czasach, w których gramy cały czas to samo. Nie dość, że i tak robią te, te gry takie same, bo wszystkie te Call of Duty co roku praktycznie to samo, to jeszcze gramy w remaster. A słyszeliście czy, w ogóle, tak e, abstrahując jeszcze już na sam koniec, że jest duża petycja, żeby Modern Warfare 2 Call of Duty zostało odświeżone? bo to najlepsza część modelu ja Warfare'a dla tak. fanów i, i już 90 tysięcy osób podpisało to i chcą od, odświeżyć te Call of Duty bo nie, nie dość, że co roku grają w to samo to jeszcze chcą od, odświeżyć jakąś tam część Call of Duty oni no, chcą to odświeżyć to... To... to samo co było choć <laughs> grają w to samo to jest taka No to jest w ogóle ręce kompletnie ręce opadają to już nie, niech robią gry na tych samych asetach jak w Battlefieldzie, niż mają odświeżać mi stare części to już lepiej coś takiego wolę hmm. e, obecna hu... generacja wygląda jakby twórcy gier nie mieli pomysłu, co na nią robić. Dlatego no jestem pewnie. master zamiast ja, ja myślę, jeżeli chodzi o początek, bo tak naprawdę uznajmy, mamy początek generacji. I początek to już praktycznie pomimo, połowa, jak zapowiadali, że 5 lat tylko będzie. No właśnie to jest dość ciekawe, że mówią, że 5 lat i mamy właśnie już drugi rok nowe konsole, a według mnie SDK nadal nie jest wykorzystane w pełni. I to jest najgorsze. Sony, Microsoft, uczcie się od Batmana, On w drugim roku już tłuk Jokera i Bejna a wy nawet nie umiecie dobrej gry wydać. Ja, ja sobie myślę, że za, za pięć lat wychodzi nowa generacja i cały czas remastery będą wtedy. Ale kurde, szczerze mówiąc, jak teraz chcę pomyśleć, teraz sobie przypomniałem, że to jednak 5 lat, to ja się nie dziwię, że na, Nintendo będzie chciało pokazywać nową konsolę, bo ona zawsze była wcześniej niż reszta. Mm -hmm. Tak, no już mogą pokazać, a za rok albo za dwa wypuścić, albo e, powiedzieć jakieś szczegóły, jak albo nie. nawet nie tyle pokazać, co po prostu zapowiedzieć. Za rok pokazać, a za dwa wypuścić. Czemu nie? No to tak, Nintendo zawsze wydawało te słabsze konsole pod względem specyfiki. No właśnie o to chodzi. Jak jest tak, to, to, na tych konsolach? To teraz jakby wydało konsolę o moc na przykład PS4, mimo że kolejna generacja, czyli PS5 i Xbox One, Two, 3, nie wiem, nie wiem jak to nazwą. Będą trzy razy słuchać. nie, nie Xbox One. Xbox a je, One, no. A ja, a ja jeszcze mam do Was pytanie, chłopaki. Bo, może się nie orientuję. Czy Nintendo wypuszcza remastery? Na swoją konsolę Wii U? Tak. Znaczy na Wii U? Tak. Nie? Nie na Wii U. A na tak, 3DS jest masy. No tak, ale nie, nie chodzi mi a, o 3DS. Ale no, ci na, do na nie był też takim, Windwaker był remasterem, który był tworzony ze względu na to, że fani to chcieli. Pamiętaj o tym. Bo to nie było do końca tak, że Nintendo sobie uznało eee, róbmy jakąś Zelda nie? i weźmy sobie cokolwiek. Tylko po prostu była... Wind Waker wyszedł na Wii dawno temu. Znaczy dawno. Względem całej reszty to chyba była najnowsza, tak naprawdę. I cała reszta... Znaczy fani uznali, że oni chcą to, ale w lepszej wersji na Wii U. I Nintendo to zrobiło. Po prostu. Powiem tak, remastery u Nintendo to są remastery zrobione dobrze, ponieważ Halo, Naughty Dog, macham właśnie do ciebie. Oni nie remasterują gry, która wyszła rok wcześniej. Oni dają kilka lat, żeby ta gra poleżała na starej generacji, może wrzucą ją do swojego shopa albo coś i dopiero robią remaster. Sony mhm. też powoli Bawie. się tego uczy, no, może nawet, raczej nie Sony, ale Namco, ponieważ na przykład wydali Tales of Hearts Air, które jest remasterem gry sprzed dobrych, nie wiem, 15-16 lat która była 2D, a oni to przenieśli do 3D, więc. No. To jest dobrze No i tak nie ma starych cen, no. Tak. A nie, że mi dodadzą jakieś kwiatki, trawę i mówią: Wow, masz. I 60 lat. Tak, i rób zdjęcia i wyważ ja, Nie, ja ba... ale ja, ja, nic, ja nic nie pobiję Lary. Nic nie pobije Lary, która ma Definitive Edition i nadal nie działa tak naprawdę w 60 klatkach I to nawet w stałych, czy to PS4, czy to One, na One nie działa akurat w 30, a na PS4 w 60 skaczących. Mhm. Nic nie, nie pobije Sleeping hello. Dogs, o, które są portem z PC i nawet nie remasterem. <laughs> Ja, ja bym się śmiał, jakby się okazało, że w ogóle nawet jakby się odłączał kontroler i podłączał e, klawiaturę i myślę, to nagle by się to że. Będziesz nie grać e, Dobra, to może inaczej To ni nikt nie pobije nowego hardlinea Battlefielda, bo z czwórką był problem Chłopaki go praktycznie rozwiązali Z tym, że w hardlineie Przy 64 graczach Gubi klatki Oczywiście grafika tam nie stoi na wysokim poziomie Bo w tym Battlefield'ie ostatnio to w ogóle On, on brzydki był i, I i to też jest 720p Tak, tak właśnie Po pierwsze jest mniejsza rozdziałka Po drugie jest te 60 klatek ale przy tym, no, jak już zaczyna strzelać, to już nie masz 60 w multiplayerze przy 64 gracza. I każdy, każdy strzał to minus 2 FPS. E, za jak na na Później... naboi, to masz <grym> klatki na minusie. Tak, tak. Do, dochodzą, wiadomo, dodatkowe efekty różne, tam granaty i tak dalej. Więc to też jest słabe. Dobra, chłopaki, tyle poprzeczyliśmy na Rimastery. Powoli będziemy kończyć 26 odcinek. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że Wam się podobało. Dzisiaj z nami był wyjątkowo Piotrek Zaborowski. No, cześć. Był z nami Jacek Kaleta. No, dzięki, na razie. No ja prowadziłem, Christian Kender, słyszymy się już za tydzień, trzeci temat filmowo-growy, więc e, trzymajcie się, e, drodzy słuchacze, cześć.